Ja to mam taki temat, że wczoraj sobie jechałem rowerem i sobie śpiewałem, tak jakieś miętno Rana ruszyło, po południu i sobie jadę patrzę, taki jedzie, taki łysy przy mną. No? Młody? Przepraszam, jest łysy. Tak, no, Chyba go z nami, mówię, krzyknę, nie krzyknę. No dobra, krzyknę, mówię, Andrzej i się odwraca. Andrzej, bo tak mi ten, a to taki brat, y, baptysta, nie widziałem go 11 lat. Wow. I mówię, no mówię, staniemy tam na kawkę, no i sobie tam stanęliśmy i z pół godziny gadaliśmy, świadectwo mu mówiłem, y, ze szczegółami, <gryw> także długo, żeśmy <gryw> sobie pogadali i bardzo fajnie było. Potem się pożegnaliśmy, jeszcze do kawałek podprowadziłem rowerem, Wysłałem mu maila, bo mi dał tam do siebie. Zaprosiłem go na post. Może pojedzie z nami w czwartek. fajnie brat. Y... A dzisiaj jak jechałem do pracy samochodem, to znowu widziałem, że znowu jedzie tą samą. Okay. To już napisałem, także. To widziałem. To sposób... taka mała rzecz, ale tak wiecie, fajnie popołudnie minęło. Bo mhm. brata Skotka, ci lat się nie widzi. No i też złożył świadectwo. On też złożył świadectwo, nie? Może to miał takie różne swoje historie, ale trwa w Bogu, yy, szuka Boga, no, chce do Boga. Także się pocieszyliśmy pod Biedronką i się rozlegaliśmy. No Bóg jest dobry. No. To co, przeczytajmy może jeszcze raz ten 19 rozdział, żeby tutaj złapać cały kontekst. Co chce czytać? Ja mogę, ale ja mam Brytyjkę. No to czytaj z Brytyjki. Cały dziewiętnasty. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to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 Przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A nie mało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, księstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Po tych dleniach postanowił za sprawą ducha udać się poprzez Macedonię i Jachaję do Jerozolimy, mówiąc, gdy będę musiał i Rzym zrobić, Wysłał z do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymotysza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz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 Wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto w Żawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, macedonczyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzyli mu przedstawienia.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 Więc widzimy, że tutaj Słowo Boże rozprzestrzenia się. Paweł jest w Efezie i skutek jego zwiastowania jest taki, że nawet wielu, którzy zajmowali się magią, wyznawali te swoje praktyki więcej. Poznosili swoje drogocenne zwoje i palili je wobec wszystkich, co jest myślę znamienne, ponieważ były to bardzo wartościowe zwoje. Tutaj mamy wartość ich na 50 tysięcy srebrnych drachm, a więc w dzisiejszych pieniądzach to jakieś będzie pół miliona dolarów, 2 milionów złotych, więc no. kosztowne e, zwoje. Nie, nie wpadli na pomysł, żeby je gdzieś tam sprzedać, później już sami nie używać, ale innym sprzedać, jak to niektórzy myślą, że e, no ja się już tego pozbędę, no ale inni tak jak... W, mają, chcą to sobie kupią gdzie indziej, to czemu ode mnie mają nie kupić? Zobaczcie, mm -hmm. że byli gotowi na e, poniesienie tak, poważnych, materialnych strat Zdat. dla Ewangelii, żeby to ta zaraza, która była w tych zwojach, już nikogo więcej nie dotykała. Myślę, że to tutaj jakby kilka rzeczy możemy z tego się nauczyć że są rzeczy złe, które jeśli sami porzucamy, no to też nie możemy sobie usprawiedliwiać się, jeżeli je przekazujemy komuś innemu, żeby ktoś tam, kto i tak to będzie robił, no to jakby poczuwamy się, że ten, to im nie zaszkodzi. No nie. Jeśli nam to szkodziło, jeśli to jest złe, no to jeśli jest to możliwe, trzeba to zniszczyć. Trzeba to zniweczyć. Czy to będą narkotyki, czy to będą właśnie jakieś tego typu książki, czy jakieś rzeczy złe, którymi się kiedyś zajmowaliśmy. I tak też musimy wzywać ludzi do pokuty, jak dzisiaj A Jak się to będzie zamyka? komplet płyt jazzowych, no <grym> to wiesz, to no, nie można wiesz, rzeczy, nie? Tak. Porysować, bo Więc... no, rozdać albo sprzedać to płyty jazzowe. No, płyty jazzowe to coś innego niż wiesz, czarno księżki jest, czarno księżki albo narkotyki, nie? No to wiadomo, że do kibla. Ale wiesz, płyty, jak na ciebie źle działają, nie? To nie muszę kogoś, kto jazzu sobie słucha, nie? Ja myślę, że tutaj mamy różną wrażliwość, też nawracając się. Czasami może posuwamy się do jakichś takich, można powiedzieć, nawet skrajnych zachowań, ale to też wynika z naszej miłości do Pana Jezusa i, i z gorliwości w takiej chęci przypodobania Mu się. Ja, jak się. ja zanim się nawróciłem słuchałem dużo muzyki dyskotekowej i jeszcze po nawróceniu jej trochę sobie słuchałem, ale widziałem, że ona na mnie źle działa i kiedy już faktycznie zobaczyłem wpływ tej muzyki na mnie, no to pokasowałem to wszystko, nie? komu tam nie przekazywałem. Chociaż dzisiaj patrzę na to i nadal po tych wielu, wielu latach mam mieszane uczucia co do wartości tych rzeczy tworzonych właśnie w świecie. no Właśnie to, to wszystko zależy od tego, kto za tym stoi, jaka jest inspiracja. Czyli tutaj, tak jak mówisz, pewnie trudno byłoby to nas postawić obok tych, tych, tych zwojów, takie, taką powiedzmy muzykę jazzową czy inną. Czasami jednak jak patrzymy na te takie pozornie niewinne rzeczy z tego świata, Czasami ze zdumieniem odkrywamy no, pokłady zła, które tam się mogą kryć. Ja nie mówię o muzyce muzyczorzowej, bo nami nie znam. Ja też wie. to jest, nie ja wiem. No, no, nie wiem, co tam się w niej, co się w tym może kryć. Natomiast ludzie, którzy czymś kiedyś byli zniewoleni, tak taki. jak oni tutaj, mhm. dla nich to była jakaś jednak świadomość, że to jest jakaś zniewalająca moc, tak jak dla mnie. Ta muzyka dyskotykowa, która nie mówiła jakichś tam bluźnierstw raczej, czy jakieś takie głupie teksty, wiadomo, tam o, ludzi, o kochaniu, nie wiem nie wiem o czym, bo nie znałem angielskiego wtedy, <śmiech> <śmiech> więc nawet nie wiem, ale jak ci się czasami gdzieś tam złapie, no to takie, są to takie teksty, takie płytie, płytkie, no, płytkie. płytkie tam. No, takie tam no, I love you. <śmiech> <śmiech> Natomiast troszkę oglądałem filmów biograficznych o różnych muzykach. I widzę, że wielu z nich czerpało inspiracje z wątpliwych źródeł. I często nie była to muzyka, która sama w sobie byłaby od razu rozpoznawalna jako diaboliczna, demoniczna. A jednak Beatlesy chociażby. tak, Beatlesy okultystami, okultyści. Tak, a, a wiele ich utworków takich wydawałoby się i no tam A przecież to jest podobno też. Ma, no ma tak? akurat mówi, że... nie to jest taka moja zdanie. I wyraźnie tak? mówi, że nie, żeby świat to bez serwogi, bez, bez Boga, bez nieba, bez ja. piekła, To już jest jeszcze. Ale już jest to, nie, to nie jest taka no, wyraźne poselstwo, To już poselstwo. nie? No ale słuchasz takiego Johna Lennon'a, który się wypowiada z pogardą o Chrystusie, wręcz bluźnierczą, o im mówi, uważa, że Rock and roll totalnie tak? czy Bo... chrześcijaństwo. i już są popularniejsi niż Jezus Chrystus. Nie? Ale już więc... nie żyje DNA, chyba. Nie, no. no, no na na zdrowej nie wyszło. Ja myślę, że nawet nie, niekoniecznie patrzymy na. Y, trzeba patrzeć na, na to, y, co jest śpiewane, ale sama muzyka może być na przykład transowa, mhm. więc to też nie jest. Y, właściwe. Więc tutaj myślę, że pewne rzeczy musimy pozostawić indywidualnemu rozpoznaniu i czasami jestem zdumiony, jak niektórzy nawracający się no nie widzą zła w pewnych rzeczach, które robili do tej pory. Tak, bo mi chodzi o ten element, że ten jednak w człowieku jest zło. A to, co wiesz... To może inny przykład podam. Ktoś miał pięć samochodów i kochał po prostu, wiesz, te samochody. jest, je pomagał sobie do Pieszcza, całe życie poddą tym samochodem. I teraz nawraca się i co, i ma no To Mogłoby być taka gorliwość i powiedział, tak. ty, no tak, bo Bóg poprowadził mnie, to zrobi. Ale żeby nie posunąć się do tego, że mówić, że ten bardziej gorliwy, a ten mniej, to, znaczy wiesz, Bardziej duchowy, nie? Bo to jest z takiej gorliwości wynika, a potem się człowiek podrabi i mówi wow, nie? Bo, bo zaczyna rozumieć, że jednak zło y, było z, jego, z niego pochodziło, z jego serca, a nie, że te rzeczy są. To, jak mówię, ten czarny księżyk, to jest taki bardzo, czy narkotyki, czy muzykę disco, to to też raczej wyrzucił, bo... No, ten słów też nie lubię. To nie o tym nie to chcę powiedzieć, nie, to no, o tym, nie... że jednak w człowieku jest zło, tak. czasem trzeba palić, a czasem yy, po prostu narcię się sprzedać. I to, coś, to nie jest złe. Nie, wtedy, nie, nie, jak to najbardziej. Jeśli mówimy o tak? samochodach, Samyńskimi. nie wiem, o meblach jakichś, o. Których, Temu, które nie są okultystyczne, tylko jakieś takie... Tak. Nie, nie są okultystyczne, właśnie. Tak, tak. Ale mogą wielkie zło jednak człowiekowi wyrządzić w tym no, sensie, że człowiek jest Bo tutaj myślę, że jest różnica między chociażby tymi zwojami, czy jakimiś rzeczami używanymi do jakichś spirytystycznych, okultystycznych no. praktyk, a rzeczami neutralnymi, jak tak. samochód, czy, czy, czy meble, czy inne rzeczy, które ktoś może uznać, że właśnie jest to ponad stan, jest to coś, co już, w co nie chce inwestować i jakby rozpoznaje w tym swoją jakąś próżność i z tego się chce pozbyć. To zupełnie coś innego. Ja. Natomiast właśnie są takie rzeczy nie tak łatwe do rozpoznania. Ja, Zą... ja na przykład odrzuciłam, miałam wiele książek z psychologii. Mhm. Nie tylko jakieś takie, no, powiedzmy wątpliwe, ale też takie no, solidna psychologia. Mhm. I ja miałam od razu, wyrzucam to. To nie jest dobre. Mhm. Bo nasza teraz obecna psychologia to w wielu wypadkach właśnie wprowadza w trans, czy w jakieś strony mm. medytacyjne i tak dalej. Nie tak łatwo jakby wybrać z tego, co, co powinno być zachowane, a co nie. Na pewno to, co rozpoznajemy jako szkodliwe dla nas, nie powinniśmy podsuwać tego nikomu tak, innemu tak. I w tym sensie myślę, że jak mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy się nawracają, i wiedzą, że to czy tamto było szkodliwe dla nich. No to nie będziemy ich raczej zachęcać, żeby teraz to gdzieś wystawili na Allegro, mm -hmm. czy się tego przekazali do komuś innemu. Tylko raczej, jeżeli to dla ciebie było szkodliwe mm -hmm. i widzisz... Szkodliwe mówię, w takim ja, nie mówię o, o tego typu rzeczach, że ktoś miał za dużo samochodów czy domów czy czegoś takiego, bo tutaj widzimy, że wielu się nawracało i właśnie się pozbywało tych rzeczy, żeby wspierać potrzebujących. Też widzimy, że tu nikogo nie uczył. Po prostu nawracali się, przywróciła Ewangelia do ich serca i oni palili wyrzucali Sami, po I, taki, I myślę, że to, to jest punkt, żeby widzieć taki owoc Ewangelii. I w naszym ale, życiu? Nie. I co innego? Nie. jest nie się i ktoś bym głosił, żeby wyrzućcie to, czy tego. Nie, nie, To można sobie zrobić, ten, wiesz, wytwór jakiś że ty musisz wyrzucić to, to, to. No nie, no, musi przyjść tak, Bóg, tak. Boże. Tak. No, no, ale znowu, to, to, to, to jest w jakiejś mierze prawdą. Z drugiej strony, kiedy oni głosili Ewangelię, to widzimy, że wzywali ich do odwrócenia się od bezbożności. Prawdopodobnie tą bezbożność jakoś im wyjaśniali, gdzie jest ta bezbożność. Tak. Paweł wielokrotnie mówi o, w swoich listach, jak widzimy, jak pisze, to konkretyzuje, gdzie jest to źródło bezbożności. Mówi o, o, o porządliwości ciała w sensie seksualnym, mówi o, o kradzieży, mówi o wyzysku, mówi o uciskaniu słabszych. Więc jest, ta nieprawość jest precyzowana. Ja myślę, że w tym zwiastowaniu apostolskim, tak jak widzieliśmy wcześniej, jak kiedy głosił Ewangelię wśród tych, nawet na Aropagu, to mówi, dzisiaj Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby wrócili się od bezbożności. I tą chociażby to cała mnóstwo bóstw, które oglądał w Atenach, które obruszały Jego ducha, były dla Niego wyrazem ich zagubienia religijnego. I kiedy wzywali do wiary, no to wzywali właśnie do wiary w tego jednego Boga, co automatycznie wiązało się z odwróceniem się i porzuceniem tych wszystkich innych fałszywych bogów. Więc tutaj z pewnością to jest działanie Ducha Świętego bez dwóch zdań. Niemniej jednak niewykluczone że gdzieś w tym zwiastowaniu Pawła te tematy mogły się pojawić. Tutaj nie mamy jeszcze zapisu, co on im głosił. Głosił im Jezusa, ale to nie znaczy, że głosił go w oderwaniu od tego, w czym oni tkwili. Tutaj jest miasto poświęcone kultowi chociażby tej Artemidy efeskiej i widzimy, że Paweł głosi, czy oni jakby w konsekwencji też rozgłaszają, że ci bogowie uczynieni ludzką ręką są nic nie warci. Że nie można ich czcić, wręcz to jest głupota, to jest pustka. Więc to było od razu obrazą mm -hmm. dla tych rzemieślników, którzy zajmowali się wytwarzaniem. Tutaj... To, to, tak. to chodziło o biznes. W ich tak, no. w ich przypadku to był biznes, ale ten biznes był oparty właśnie na tych przekonaniach, wierzeniach, które oni obalali. Oni głosili, że Bóg nie jest czczony w ten sposób, że nie czci się go w jakichś obrazach, rzeźbach, wizerunkach, ale jest duchem, którego należy czcić w duchu i w prawdzie. Więc tutaj to zwiastowanie apostolskie, automatycznie było przeciwne różnym rzeczom, które oni do tej pory robili, które praktykowali, które były no, powszechne. Tak? Więc my dzisiaj właśnie głosimy rzymskim katolikom, no to jak powiemy im o, o takich samych tylko wybranych rzeczach z Ewangelii, to oni się ze wszystkim zgodzą. Oni się zgodzą, że Jezus umarł za nasze grzechy, że jest Synem Bożym, tak. że narodzony z dziewicy, tak. że Duch Święty zstąpił. To wszystko, oni się z tym wszystkim zgodzą. Tak. Ale gdzie dochodzi do tarcia, tak. kiedy religijne tak. trzeba się odwrócić od pustej religijności, od bałwochwalstwa, od czczenia tych posągów, od czczenia aniołów, od czczenia świętych, od podległości papieżowi. Tutaj się zaczyna konflikt. Wiadomo, że to jest jakaś, jakaś część Ewangelii, którą głosimy wś wśród rzymskich katolików. Jakbyśmy poszli do Buszu, do Amazonii, to nie musielibyśmy im takie rzeczy mówić, bo tak. oni tego nie robią. Tam byśmy musieli co innego im powiedzieć. Gdybyśmy zobaczyli, co oni tam wyrabiają, to wtedy byśmy głosili Ewangelię, że musicie się od tego odwrócić. Bo to też się z tym wiąże. Bo ktoś może przyjąć Jezusa, dalej zachowując te wszystkie tak. swoje pogańskie ryty. I to katorzyński Kościół jest z tego słynny. Z drugiej strony głosimy Chrystusa. Yy, nie? I ja ci powiem, że jak ja muszę katolikiem, to w ogóle nie rozmawiam o jej doktrynach. Ja Je muszę Chrystusa. Chrystus jest. Yy, no nie można go trochę głosić, jakby. Głosić go całkowicie. Y -y. Więc i, to jest jasne, że Chrystus yy, jest w sprzeczności ze wszystkim, co świat niesie. Czy to jest rzymskokatolicyzm, czy to jest tam w Afryce, gdzieś w tym buszu, czy to są ci tutaj, czy to są inni. Jest zawsze konflikt i musi być konflikt, jeżeli mówimy o Chrystusie. Nie? Katolika to wystarczy zapytać, czy yy, bo to mówisz, tak, że zgoda jest, ale czy, zapytaj się, czy on jest zbawiony mhm. i czy on idzie do nieba mhm. i już będzie miał problem. Już ci nie odpowie w większości. To mówię, a, skąd ty mogę wiedzieć i tam? Czyli to już naprowadza, że on nie zna Chrystusa, nie? Że, no. I w takie dyskusje no, z katolikami można popłynąć, nie wiesz? Że tego tam nie tam wolno, tamtego tam, nie ten tam. Chrystus, a jednak potem odpada samo, wiesz? Bo ja to nie, nie odpada właśnie, wiesz? Coraz więcej jest katolików, którzy czytają Biblię, wyznają Jezusa Panem, śpiewają te same pieśni, które my śpiewamy no to jest, jest. i modlą się tak, jak tak, my się modlą, a jednocześnie biją pokłony figurom figurą. I... Ale to zapytaj się, czy on jest zbawiony No tak, no pewnie, takiego zielnickiego się zapytasz, to on cały czas, przecież on głosi, ewangelizuje wszystkich, on ciągle mówi o zbawieniu w Jezusie przez wiarę Mm -hmm. Nawet zapraszają go w ewangelicznych kościołach obecnie. Co który jest różaniec odprawia hmm. i, manie, i, i ciągle hmm. mówi o. Ale za że jest zbawiony? Ja nie zakładam hmm. absolutnie. No to, to, czyn, tak. no to Ale ja on ci powie, mi o, że jest nie, to właśnie teraz jak z takim zielonym. To za nie odpada. Paweł samemu. No. Wiesz co, no to nie tak. odpada, ale jest, właśnie to jakby moim zdaniem to nasze zwiastowanie Chrystusa oznacza odwrócenie się od wszystkiego, co jest antychrystusowe. Amen. A Maryja, kult maryjny jest antychrystusowy. Kult papieża jest antychrystusowy. Więc tutaj Amen. to jakby jest konieczne Amen. w naszych ludziach. Nasze zwiastowanie, przepraszam, nie? nasze zwiastowanie, a ten efekt, że człowiek przyjmuje Ewangelię, przecież to są dwie różne rzeczy. No my zwiastujemy, mm -hmm. ale tak jak powiedziałeś, ten ziemiński cały uznajesz, że nie jest zbawiony, więc nie możemy Mam powiedzieć... Mam poważne wątpliwości, no ja nie wiem, z serca nie, nie znam człowieka, tak. ale ja, no ja, no nieco się toczymy, no, no, no to co poznacie. No. Więc tu nie można powiedzieć, że samo mogłoby odpaść. No jak nie jest zbawiony, jak powiedziałem, że jeżeli człowiek prawdziwie się nawraca, już abstrahując od tego, co mu głosimy, no to Musi od Niego to odpuścić, bo to się do Chrystusa nie klei, czyli to, co mówisz. Tylko zobacz, z czego, z czego wynika, że tacy ludzie jak on y, dzisiaj y, stoją ramię w ramię z ewangelicznymi chrześcijanami. No jak z czego? No, ma... no, widzimy, A, to, to, nie jest, to nie jest tylko jego wina, to jest wina ewangelicznych chrześcijan, tak zwanych tak którzy, którzy właśnie nie głoszą tym katolikom, że żeby i za Chrystusem muszą odbudzić się od tych pustych barwami. A czemu zgodzamy, że ci ewangeliczni chrześcijanie to są dzieci Boże? Znaczy wiesz, no masz ty tych wszystkich sygnatariuszy tego dokumentu, który podpisali z rzymskimi katolikami. Mm. Billy Graham, tak? Ta. znane postacie, wiesz, tacy naprawdę wydawałoby się wielcy ewangeliści, którzy na całym świecie głosili niby tylko Chrystusa. Miliony ludzi się nawracało. Tak, nawracały się. To też jest kwestia właśnie wątpliwa tak, bardzo, tak. jak dzisiaj o tym myślę i hmm. widzę po latach owoce tej ich ewangelizacyjnej pracy, to mam poważne wątpliwości, ile tam było faktycznie głoszenia tej Ewangelii, właśnie, bo to jest taka Ewangelia, która nie, nie, nie urazi nikogo. To jest hmm. Ewangelia, która wszystkim, którzy gdzieś tam tak. się utożsamiają z jadłów i serce, tak. pasuje rzymski katolik nie będzie protestował przed przyjęciem Jezusa. On uważa, że jak najbardziej chce przyjąć Jezusa. On chce, żeby Jezus był jego Panem, tylko on nie rozumie w ogóle, co to znaczy. Nie, jakby to wszystko u niego jest w koncepcji tego właśnie tej religii, którą oni mają. I dzisiaj obawiam się, że coraz więcej właśnie jest takiego, takiego rozmycia tego Czym jest opamiętanie? Czym jest prawdziwa pokuta? pokuta. Czym jest porzucenie tego marnego, religijnego zwiedzenia, które wiesz, jest jakimś substytutem Chrystusa? Którzy to głoszą, no to znaczy, że oni może nie znają tego. No i dlatego właśnie wydaje mi się, że Paweł tutaj głosił, to wskazywał na te rzeczy, które były, były niekompatybilne z Chrystusem, że to wszystko, co nie jest Chrystusowe, musi być odrzucone. Więc ja myślę, że nasze zwiastowanie Chrystusa jest zwiastowaniem również w tym kontekście pokuty, do której on wzywa. Porzucenia bezbożności, porzucenia tego świata, zaparcie się samego siebie, wyrzeczenie się porządliwości, które do tej pory władały nami na tej świecie. I my myślę, kto, że kto tego często czyni? brakuje. Kto to czyni? Znaczy, to powinni czynić wszyscy uczniowie. No, ale jeżeli czyni to duch święty. No bo, znaczy, nie, no to my no to my, musimy zwiastuje to zwiastować. Zwiastować no my zwiastujemy Ewangelię. My musimy zwiastować Ewangelię tak. w całości. Ale z jaką nadzieją głosimy Ewangelię? Że duch Boży tego człowieka pobudzi i że duch Boży mu objawi jego grzechy. Tak. Przecież. Mhm. Tylko, że zobacz, jeżeli właśnie te grzechy nie są czasami nazwane po imieniu, nie są wskazane. Pamiętam takiego mojego brata, który nawrócił się i po roku czasu gdzieś tam razem jedziemy pociągiem i on coś powiedział i przeklął, tak siarczyście. I ja po prostu szok, nie? I mówię do niego, i ty, ty, ty takim językiem się posługujesz? A on, a co w tym złego? On po roku czasu, już tam mniej więcej tak gdzieś to mówię, z rok czasu już był w wierzącym nikt nigdy nie, nie, nie powiedział, że no. tego typu słownictwo istnieje niewłaściwe. On tego nie zobaczył, duch no tego nie przekonał. I no dobrze, rok ale czasu. Ale jak mu powiedziałeś, co to to się dzieje? No, tak, no to wtedy się... Upowiedziałeś, No to się, Pamiętam, tak, tak, No i to, to, to, no, jest no, to, jest to jest owoc ducha Znaczy owoc ducha, ale, ale też musiał usłyszeć od człowieka, od no, brata, tak, tak, który tak, mu wskazał, tak, bracie, tak, grzeszysz. Gdzieś nie doczytałeś się w słowie, że taka mowa no, nie przystoi w ustach e, wierzącego człowieka. On to uważał, że to tylko słowa. W ogóle nie, nie miał żadnych wyrzutów sumienia, nie miał żadnych jakichś jest. Dobrze, dobrze, że się nie obraził. Dokładnie, Problem jest kiedy zwracasz uwagę, że brad... ludzie się w Mądry się, o, się od niego. To znaczy nie mądry, tylko myślę, że religijni ludzie w zborach się obrażają. To jest to. Ktoś, Mówią, patrz na swoje, a nie na moje No, ja, to. to jest właśnie. A ja to jest taki definitywny przypadek, to, to, to. Jednak takie bluźnierstwa. To, to. No. Ale to nie wiem czemu wie. definitywną, on był niepouczony i przewidył. Ale on nie wie to, że on źle robi pewnie, ale nie ono nie wyleciało. W tym razie, że w zborze, kiedy rozmawia, to nikogo takich słów nie słyszał, tylko on sobie praktykował prywatnie taki wyz... takie coś. No. Może nie chodził do zboru, wiesz, bo to nie wiadomo jaki czy no. Natomiast sam jakby takie. No nie między nami słyszałem tych brzydkich. Nie chodzi o brzydkie słowa, w ogóle jak cokolwiek mało ludzi może być w borach też Nie, tylko nie chodzi o tak. ale może być nienarodzony i nienowo narodzony. Muszę poznać, kiedy im się zwraca uwagę i powiesz, powiesz grzecznie, słuchaj, to nie jest biblijne, jak to, bibliny, to, jak to ty, ty patrz na siebie to, tak. i po no, prostu ja e, w szoku czasami, nie? I to jest zgorszenie w Kościele, w a nie to, że ten... ktoś przepina I albo upada, albo jest grzesznikiem, tym, tylko, że gdy mu zwracasz uwagę, jak to radzisz. nie wie, o czym ty mówisz i to jest straszne. Mnie. Natomiast ktoś, kto jest wiesz, w grzechu tak. i widzisz, ten grzech jest jakoś obnażony. W chłopie, co ty robisz? I on faktycznie się reflektuje i pokutuje, Dokładnie to kościół, To jest, to, jest, ogóle, to, jest to. to. Bo ja na przykład mówię zawsze, mówcie mi, bo ten będę stałowała każdego, W mi pokażę, Dlatego, że... To Oj, nie, nie, nie <śmiech> <śmiech> <zacznijcie>, błagam. Sprawdzam. Pokażę, <śmiech> naprawdę. Ja mówię, to nie jest... Nie, bo jeżeli ktoś przyjdzie i tak normalnie powie, to przecież człowiek musi być wdzięczny. Hmm. Bo ja wiem, że Bóg nas e, jakby upomina przez ludzi. No przecież Kościół ma, jest, jesteśmy Kościołem. No, to jest społeczność. Ale, ale no dokładnie. Ale jeżeli tak jest inaczej, no to wtedy jest taki jak człowiek, myślę sobie, z kim mamy do czynienia, nie? Ale to nie znaczy, że ja bym mhm, o tym. Ja o tym, ja myślę o tym jeszcze do tego wracam. Ten owoc, nie? On jest. To jest hmm. piękny owoc, kiedy ludzie się upamiętują, bo sam gdy przyjmowałem pierwszy raz Ewangelię na przykład, to. Nie, nie przeżyłem takiego pamiętania, ale faktycznie nikt mnie ani nie pouczył, nie pogłębił jak tej Ewangelii A nie wiem jakby, jak bym zareagował co by dalej się, jakby się zadziało, bo to i tak musiał mnie w końcu jakby Bóg przekonać pokazując jakby pełnię tego zbawienia i tego, co to znaczy iść za Bogiem nie? ale dzisiaj faktycznie Ewangelia jest jakby przyjmowana i nie jest w żaden sposób to jakoś tam rewidowane właśnie dobytym. Teraz takie rozmawialiśmy, nie? żeby dopytać, upewnić się, żeby to świadectwo, które składa człowiek, który mówi, że on się nawrócił, no musi być tam element tego właśnie upamiętania, czyli hmm. musi wskazać, że coś w jego życiu było tak. i on się od tego odwrócił. Nie? I to są przecież różne rzeczy. Hmm. Jeden ja pan z tym ma problem, drugi, ale coś człowiek musi jakby się rozbić na czymś, swoim. I, I to jest, jak tu czytamy, to, to tam było. nie I to wiemy, że to jest mowa Ewangelii. Tak. A zobacz, jak często dzisiaj tego nie ma, a my lecimy dalej właśnie. Nie? I, i, I tu trzeba się chyba zatrzymać. No i... trzeba, koniecznie. I ta Ewangelia, jak Paweł mówi chociażby do Koryntian, że głosił im Chrystusa Ukrzyżowanego. To co on głosił? Na czym on się skupiał? Czy on mówił o Samej egzekucji Jezusa? Czy mówił o przybiciu Jego dłoni i stóp? Być może wspominał o tym, ale jakby, kiedy mówi o ukrzyżowanym Chrystusie, to ja rozumiem, że On mówił o sensie ukrzyżowania o, ukrzyżowania, o tym, dlaczego On miał być ukrzyżowany, co było powodem tego, że On został w taki sposób zabity. I to jest zwiastowanie grzechu, no bo grzech jest powodem jego śmierci. Więc teraz moim zdaniem nie można głosić Chrystusa uprzeżowanego, pomijając temat grzechu. Pomijając temat i, i, i w tym momencie ten grzech no, jest właśnie specyficzny od, od, od rodzaju ludzi, z którymi rozmawiam. Bo jak rozmawiasz z nastolatkami, to o innych grzechach będziesz z nimi rozmawiał niż jak rozmawiasz właśnie z ludźmi, którzy są głęboko religijni albo którzy są ateistami, to jakby ten, ten wymiar grzechu jest zupełnie inny. Bo ktoś, kto jest głęboko religijnym katolikiem czy prawosławnym, to, to możesz z nim rozmawiać i on może w ogóle nie rozumieć, o czym Ty mówisz. Czego Ty od niego chcesz? Przecież on w to wszystko wierzy. Co Ty mówisz? Jak mu powiesz tylko, że Jezus umarł za nasze grzechy, że On stał po trzech dniach, że wstąpił do nieba, że przyjdzie wkrótce, że musi być naszym Panem, to Oni to wszystko... Ja musisz powiem, się opamiętać. Nie. Jakby, jakbyś mnie zapytał jako katolika, czy wierzę, że Jezus jest moim Panem, to bym powiedział, że tak. No pewnie. Czy wyznasz Go, powiesz, że Jezus... Pewnie, amen, Jezus tak. jest Panem. Nie? No powiedziałbym, no pewnie, że tak. Ale to jakby... No, no, no, jakie to miało właśnie, to miało wszystko religijny wymiar. To nie miało osobistego wymiaru. To nie miało właśnie tego wymiaru, y, który, który, który był następstwem y, jednak opamiętania się, gotowości odwrócenia się od grzechu i oddania się Chrystusowi w posłuszeństwo. I, i tutaj y, nie, nie każdy ma problem z jakimiś właśnie grzechami natury seksualnej, czy natury jakiejś moralnej, czy innej. Są ludzie, którzy nie mają z tym problemu, którzy są w stanie, że tak powiem w swojej religijności opanowywać te rzeczy. Mm. Tak zostali wychowani, mm -hmm. tak zostali gdzieś ukształtowani i swoimi wysiłkami są w stanie przezwyciężać różne takie rzeczy. I do wszystkich tych miejsc. Możemy tak samo mówić, ale to jest już takie pewne tam technikalia, jakieś doświadczenie pewnie życiowe, nie? Nie, bo też doświadczenie mamy jakieś, już pewne rzeczy możemy rozpoznawać. Nie? Ale Paweł co tu pisze a propos tego krzyża, nie? albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, mhm. jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Mhm. I przebyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze, a moja mowa i zwiastowanie moje nie było głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiało się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Tak. Nie? I to jednak jest ten to. Nie? Mm, duch, I tu to, mamy zaufanie jednakże Duch po pierwsze prowadzi tego ewangelista, żeby we właściwe nuty z tym człowiekiem uderzyć, nie? a tak. po drugie w tym, któremu ma któremu przyjąć tę uwagę, jeżeli jest Bożym tym wybranym, o którym tu piszemy, nie? bo dla jednych jest to głupstwo dla innych ten, a ten który duchowy przyjmie, a ten cielesny nigdy tego nie przyjmie, to pokój też o tym mówi, no to w nim też duch y, otwiera to wszystko, nie? Hmm. I, i, I wtedy się to dzieje. Tak. Tylko tak, wiesz, bo, bo to są technikalia często, nie? Znaczy z jednej strony y, technikalia, z drugiej strony to jest właśnie rozpoznanie problemu, z którym dany nieodrodzony człowiek się zmaga. Jak będę głosił Ewangelię Adwentyści dnia siódmego, mhm. no to inaczej z nim będę rozmawiał niż z rzymskim katolikiem, tak? Ale jak rozmawiam z rzymskim katolikiem, to będę inaczej rozmawiał rozmawiać ze Świadkiem Jehowy, czy, tak, czy z ateistą. No jakby tutaj są te To może te... prowadzić zagrożenie, że z góry klasyfikujemy problemy, wiesz co, rzymski katolik wcale nie musi mieć jakichś problemów Związanym z doktryną kościoła rząsko-katolickiego. On może mieć problemy, że on swoją żonę zdradza, albo. Yy, Oczywiście uważał, że tu. Tak? Tak? Zgadzam się, Łukasz, jak najbardziej. Tutaj właśnie jest kwestia rozpoznania konkretnego człowieka. Dlatego tutaj mhm. mówiąc o tym kontekście mhm. i nie, nie. tego ich zaangażowania, wielkiego zaangażowania w Czarnoksięstwo, niewykluczone, że to było częścią nauczania prawa. Mówię, nie mogę tego wykluczyć. No, więc, więc... Właśnie, miał czas, żeby różne kwestie poruszyć. I, i, I wydaje mi się, że to też jest część ewangelizacji, Jeżeli jeśli to pominiemy, to możemy doprowadzić właśnie do takich dziwnych tworów, jak chociażby ten Zieliński, czy jemu podobni, którzy naprawdę wydaje się, mają wielką wiedzę biblijną, i wiele z Biblii rzeczy mówią, a jednocześnie pozostaje jakiś świat religijności, który jest zupełnie sprzeczny z Biblią i oni go jakoś umieją sobie pogodzić i wytłumaczyć. Ja go nie posądzam o, o, o świadomą jakąś, e, jakieś świadome zakłamanie i świadomą rebelię wobec prawdy Bożej. Raczej znaczy uważam właśnie, że to jest człowiek wprowadzony w błąd. Z ma jego przeniem. własnego świadectwa. On pojechał do Toronto, tam gdzie Toronto Blessing było. I tam Randy Clark na niego wkładał ręce i ci ludzie, którzy tam, wiecie, głosili, co oni tam głosili? Czy oni tam głosili pokutę, odwrócenie się od grzechu? Oni, oni głosili tam moc! Głosili tam pomazanie, powołanie go. Co, ma, powoławe, co ma, ma, to ma na Przestrzec Wiesz czymś? Co, co to nas dotyczy? Wiesz co, ja myślę, że dwie, czy, ja bo ja to nas dotyczy. Ja myślę, że ja tylko daję go jako przykład. Jako przykład tego, że ludzie mieniący się ewangelicznymi chrześcijanami, którzy znają, znają Słowo Boże, jednak konfrontując grzesznika z Chrystusem, nie mówią mu o nawróceniu się od bezbożności, której ten człowiek jest częścią. I to, to moim zdaniem tutaj widzimy ciągle właśnie w dziejach apostolskich, że to zwiastowanie apostolskie prowadziło ludzi do porzucenia grzechu, który do tej pory praktykowali. Kiedy Paweł pisze do Koryntian, to wymienia. Mówi, byliście tacy, tacy, robiliście takie rzeczy, aleście obmyci, Aleście już nie robicie tych rzeczy. Porzuciliście je. I to jest dowodem tego, że jesteście w Chrystusie. Również to, że porzuciliście te straszne grzechy, które kiedyś robiliście. Więc teraz, jeżeli ktoś, mówię, przyjmuje, a to jest możliwe. Właśnie kiedyś myślałem też, że to jest niemożliwe. Że jak ktoś przyjmie Jezusa dobrze, to to, to wtedy już no jakby to, właśnie to wszystko zrozumie. Okazuje się, że nie. Co to jest przyjmie Jezusa? No właśnie, to to jest. No to, właśnie no... to, to jest to nasze dzisiejsza ewangeliczna koncepcja tak. ewangeliczna. To to znaczy Panu. jest, powszechnie jest. Tak. Wielu ludzi ale, wierzy Ale tutaj czy jest jest? Ty tak, tak że... O tym rozmawiamy, żeby nie było, żeby, nie żeby, nie żeby, był, tak, tak, ale... żeby nikt z nas, wiesz, tak. Tak. bo jednak mamy ciągle kontakt z różnymi ludźmi. Zresztą nawróciliśmy się też w różnych okolicznościach. Myślę, ja że może ktoś zgłasza żeby tak, no, ja myślę, że to sygnał, że to wszyscy ja, mamy to przepamiętane, że Ewangelia to już było pamiętanie, no że nie, nie, się nie. od. Nie, Chcesz to, powiedzieć o tym katoliku? Nie, że... nie, ja rozmawiałam akurat y, dwa dni temu chyba taką pielęgniarką i ona. No, nie jak było do niej dojść, żeby jej coś powiedzieć, bo ona jest taka dobra i faktycznie pomaga ludziom. Chodzi za darmo, słuchajcie. Ja po prostu nie widziałam, co mi się Boże mój, no jak, nie? I ona mi opowiada to, ona teraz jedzie w domyczu Goli i, no dobrze, niech sobie jedzie. Ja, ja, no ja jej od tego nie zacznę mówić, że to jest złe. No jak jej powiedzieć, że ona ginie w brzegach, kiedy ona jest taka super, okay. naprawdę. I ona jest taka skromna i taka te... I w pewnym momencie, ja się modlę, naprawdę w duku tak do Boga ja i Boże, no będę się tam jeszcze spotykała, to nie jest jakiś jeden przypadek. I ona mówi, wiesz co? Ludzie to tak się boją ci także że bo ona ko z nimi tam pracuje. Skąd oni mogą być, że może tam być lepiej niż tu jest? Ja słucham i mówię, a, jest coś. I mówię do niej, posłuchaj, jak to może być lepiej? Przecież Pan Jezus już mogłam powiedzieć, nie? Powiedział, że idę przygotować Wam miejsce, że on tam jest królem, że jest i to, i, I mówię, no nagle, słuchajcie, taka, takie coś, że normalnie przesadł po oczach, nie? To znaczy, coś się upadło. I spakowała się, bo już wychodziło, to było jak wychodziła, nie? Z tego domu. I myślę sobie tak, coś jej zawaliłam chyba znowu, mm. nie? Bo ona była taka dobra i Bóg ją kocha, ona kocha Boga i nagle się okazuje, że ona sama sobie przyznała, ludzie boją się umrzeć, a może tam jest lepiej. Ja mówię, jak może? Ja mówię, słuchaj, co ty mówisz? Jak może? Mm. I tu chodzi o to, że takim pobożym, jak i religijnym ludziom ciężko jest powiedzieć, jesteś zły. Hmm. Bo Bóg tak mówi. Nie, te, że ja tak myślę. No, znaczy ja też, jak my. Ja wiem, że my wszyscy jesteśmy żyli jak szata spółgarbiona. No nie ma Inaczej. Po, hmm. Bo Bóg tak powiedział. Ale powiedz komuś, kto wszystko robi na tej ziemi i jeszcze do góry powiedział. Hmm. No wszystko już. Jeszcze z katolikiem już się wyspowiadał. Wszystko. O, ona jest, jest po prostu święta. Ale nie jest pewna. I ona sama to powiedziała. Może pan jest lepiej i można tej powiedzieć chwileczkę, to Ty uważasz, że Pan Jezus coś kłamał? Przecież powiedział, że idę przygotować Wam miejsce. A jeśli wierzysz w Jezusa tego, co mówisz, że wierzysz, przecież On nigdy nie kłamał, z Nim być to jest najlepiej. ona nagle, takie, taka, aż było takie poruszenie szybko, buty, mówi, słuchaj, to ja pędzę, bo ja idę jeszcze do innych pacjentów. Ja mam myślałam, no teraz następne spotkanie to będzie nie wiem jakie, nie? To nie, są, to nie jest łatwe powiedzieć katolikom tak, to jest taka warownia. Ale wiesz, że, wiesz, słowo jednak mówi, że Bóg dzielił, dzieli jakby ludzi na tych, którzy... Wierzących i niewierzących, nie tak, tak, i też takich, którzy przyjmują to, czyli są chorzy i potrzebują lekarza, No, i tych, którzy no, nie potrzebują tego lekarza. sprawiedliwa. sprawiedliwe. No tak, Ale to jest ja, ja rozumiem są tylko, że... Szamunięty. To był też ostrożny, żeby wiesz, podzielić teraz, że taki religijny, to jemu trudniej, a temu łatwiej. Ja nie, Słuchaj, no, wiesz, to może Bożego nie. jest trudno, słowo Boże mówi dla każdego, tak. że jest brama wojska, no, że to jest niemożliwe w ogóle dla człowieka, żeby wejść, jeżeli go Bóg nie pociągnie. Tak. I teraz, wiesz, jest, znaczy, no, tak. No, rozumiem, tak się czasem wydaje, że już temu to ten, ale... My Tam. siejemy Słowo Boże, a to Słowo Boże wykonuje pracę. Tam. Jeżeli ona będzie szczera przed samą sobą, przed Bogiem, to ona zrozumie, że ona... wiesz, Nasz brat, już kiedyś mówiłem, się nawracał, bo Bóg mu pokazał, że Boga nie kocha. No co to za... Wiecie, że Boga nie kocha. Bóg go dotknął bardzo mocno, bo zrozumiał, że on nie kocha Boga. Mhm. Tak, porządnym człowiekiem. Mhm. No I co, on on i Bóg chodzi, ciężko. Tak, taki porządny świat tak zabalić. Także ja, tak, działanie Boże to, tak. to jest, to, to jest, to jest to, a tych ludzi nie, co tak wiesz głoszą to często to, to nie są po prostu nasi też, też bracia. Nie? No, wiadomo, że jest dużo kłopot w kościele. Wtedy też było. No też przestrzegali się, nie? Że no, przychodzili ci, ci przyszli, mówili, no, się, i mówili ja, dajcie się obrzezać, bo nie no, I Paweł zawsze wskazywał na Ewangelię. nie? Wracał do Ewangelii. Do, do podstawy. I tym no, nadzieja była. Byli, byli pośród was, a nie byli z was. Nie Na no, przykład. No, no, no, no, no, no, no, no. Wydaje mi się, że jednak tutaj patrząc na, na właśnie na to pojęcie w ogóle Ewangelii. Czasami to zawężamy, dlatego, że to znaczy dobra nowina, zawężamy to do no, tego, co Pan Jezus zrobił i w co my mamy wierzyć. Natomiast, jak czytamy właśnie cztery Ewangelie, no to widzimy, czego Pan Jezus nauczał, do czego Pan Jezus wzywał. Przed czym Pan Jezus przestrzegał i kiedy posyła swoich uczniów, to mówi do nich: Idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, nauczając tak. ich wszystkiego, co Wam przekazałem, tak. co wam przekazałem tak. czyniąc ich uczniami, aby wykonywali tak. to wszystko, co Wam powiedziałem. Czyli tutaj y, głoście Ewangelię, nauczając czynić wszystko, tak. co wam powiedziałem. Tak. Więc tutaj to jest, jakby rozumiem, to głoszenie Ewangelii nie może się zawęzić do opowiedzenia tylko o tym, co Bóg dla nas zrobił. No to, jest, tak. to, jest, to, jest, to jest centralne, Aha. to jest kluczowe. Bez tego nie ma Ewangelii. Ale to, to się wiąże ze wszystkim, co, co, co Pan Jezus nauczał. I tutaj jest, widzimy wiele rzeczy kontrowersyjnych, wiele Dwie rzeczy... On no, no. tu dwa lata, tam trzy lata wcześniej z płaczem no. w, Efezie, w Efezie, czy to jest w Efezie, tak? tutaj dwa lata. Tak, ale Wcześniej tam półtora roku w Koryncie. Ale wiemy, że latami ale... był na tak. miejscu i latami nauczał. Tak. Nie? I nie tylko mhm. mówił kazania, no. tylko mówił, tak. że po domach z napominał, nie? I my latami też jest, rozmawiamy jest, ze sobą jest, tak. i też już powinniśmy być dalej w pewnych sprawach. nie? Już w tych nie wracać tylko już mieć pewne rzeczy przerobione, czyli ten faktor czasu, nie? Że, tak jak mówisz, nie? że Ewangelia ma nie cztery tam prawdy, mhm. tylko mhm. musisz się nawrócić. Czasem mówimy tylko część Ewangelii, nie? Tak. Bo, bo jest też, jest ale, skupić, ale potem pogłabiamy. Tak. Idziemy tak, dalej, nie? I tak. mówimy po kolei. Tak jak ty powiedziałeś mu, no słuchaj, ty przeklinasz w ogóle, nie? Bo Okazało się, że on po roku. To też była Ewangelia. Musimy też Ewangelię. Tak, to jest część życia. bo To Ewangelii. jest nauczanie, nie? Czyli jak, jak, jak żyjemy. Czyli ten faktor czasu nie, jest też ważny. Nie? Czyli te lata ze sobą i yy, no, właśnie, we właściwej postawie do siebie. Tak. Czyli robimy dobre rzeczy te lata. Ale to jest też kwestia tego, że tęczymy. nie samo ogłoszenia, ale też właśnie ta społeczność, że, to, że się spotykamy. Z, I się i, pouczamy. I, pouczamy. Ja na przykład tak. tam. mogę tylko sobie powiedzieć, yy, przyszłam do zboru po nawróceniu, i coś tam powiedziałam, że w Totolotka chcę zagrać, co ja bardzo rzadko robiłam. No i siostra Bogusia i druga siostra a ale Kasia, to, to nie, nie można. A ja mówię, ale dlaczego? No i wytłumaczyło mi, ale to musi być ta, ta, ta obecność w naszym życiu. W nasza tak, wspólna, że się szkotykać. spotykamy i, no, jest rozmowa, jest i jest to rozmowa, jest to bycie ze sobą. Mhm. I jak, kiedy już mamy do czynienia z osobami odrodzonymi, nawróconymi, no to też wiadomo, że oczekujemy więcej od siebie mm -hmm. i możemy też z większą taką swobodą i otwartością się napominać. Mm -hmm. Tak przynajmniej powinno być w Zdrowym Kościele. Natomiast jak głosimy Ewangelię, to z jednej strony chcemy być ostrożni, żeby nie. Zamienić właśnie tej Ewangelii w jakąś religijną dyskusję, a z drugiej strony no, musimy, musimy konfrontować ludzi z grzechem. Ja też przypomniałem sobie taką sytuację, bo miałem taką koleżankę, też nauczycielkę języka angielskiego i znaliśmy się parę lat i nawet nie wiem, czy ona nie przychodziła na jakieś nasze takie domowe spotkania. Z tego czasu robiliśmy takie spotkania dyskusyjne, to nazywaliśmy gdzieś tam w Gdańsku taką, wiecie, nam zaszczepili ideę takiej ewangelizacji, takich otwartych spotkań, że na różne tematy rozmawialiśmy, a kończyliśmy zawsze tam kilkoma wierszami z Biblii i modlitwą, nie? Ale to były takie, takie, że każdy mógł powiedzieć, co uważa, każdy mógł się podzielić, cokolwiek myśli w danym temacie, nie? Takie, wiecie, miałem przygotowane ileś pytań i, i takie spotkania to były. I ono nawet, wydaje mi się, że na paru z nich było. I któregoś razu jechaliśmy pociągiem razem z jakiegoś tam szkolenia dla nauczycieli. No i tak zacząłem z nią już tak bezpośrednio rozmawiać. I ona, bo tak ona przychodziła, tak wie, że dawało się, ona taka właśnie wierząca na swój sposób. I tak nam się dobrze rozmawiało o Bogu, mm. dopóki nie było tej konfrontacji. Mm. A jak zacząłem ją konfrontować z pewnymi właśnie rzeczami, to ona powiedziała do mnie tak. Paweł mówi, weź mi o tym nawet nie mów". Stop. Bo ja, mhm. mówi, wolę być nieświadoma tych rzeczy, niż yy, męczyć się ze świadomością. Co Ty, co ty tak. chcesz mi tutaj powiedzieć? No, widziałaś, to idzie w kierunku takim, że musiałaby z czegoś zrezygnować, mhm. że musiałaby coś porzucić. I, ona, i to, mnie, to mnie zdumiało, bo to dorosła osoba, mhm. wtedy tam nie wiem, czterdziestki miała, Taka, wydawało się, dojrzała umysłowo i, i pojmowała różne rzeczy i ona powiedziała mi wprost, że ona woli być w ignorancji. I ona, pamiętam, rok czy dwa później tragicznie zginęła no. i to było dla mnie takim smutnym szokiem, ale pamiętam, że wtedy ona mi wyraźnie zakomunikowała, że ona nie chce, ona tego nie chce słuchać, nie chce tego przyjąć, bo... Bo wie, że to będzie ją oskarżać, do czegoś ją tak. zmuszać. Ona już tego nie chciała. Super, że to I, i, wolała, i wolała, nie? Tak, była, była świadoma i, i wręcz mówię, wybrała ignorancję. Tak. Świadomie wybrała, nie, nie mówi, ja wolę nie wiedzieć, bo wtedy nie mam wyrzutów sumienia, bo wtedy Bóg, tak. Bóg mnie nie będzie sądził tak. za to, bo nie będzie znaczy, wiedziała. ona nie miała żadnej świadomości, świadomości ale Paweł ją po prostu skonfrontował całe szczęście. Ja chyba miała nie, no nie miała, człowiek, tak, który nie tak, widzi, nie ma żadnej. Ale wiesz, coś, ale świadomie, że ją skonfrontował. Nie. Znaczy, mówiąc coś takiego, widać było, że bała się tak. dowiedzieć się o pewnych tak. rzeczach. Nawet ona nie chciała się nie o nich dowiedzieć. Tak? Po no. prostu było jej dobrze w tym takim właśnie status quo, który miała swój właśnie religijny i jakiś taki dobrze się w tym czuła i nie chciała tego burzyć. No. Ona jakby już nas na tyle poznała, że już wiedziała, że jesteśmy gdzieś tam z jakiegoś innego nurtu, wiadomo, nie, że tutaj nie jesteśmy żywistymi katolikami. I tak długo, jak właśnie nie dotykaliśmy tych tematów no, które by wymagały od niej jednak konfrontacji z tym, co Biblia ma do powiedzenia, to było okej. Okay. To ona nawet mówię, przychodziła i gdzieś tam miło się między nami czuła. No ale jak już przyszło do tego, wiesz, że to, to, to tak... Ja po prostu widziałem, że to ona... No, jak, Dobrze się czuje, ale co z tego? To nic nie zmienia jej życia. Ona dalej stoi w miejscu. Nie no, jest, jest sobą odrodzone. I teraz wiedziałem, że tutaj... Takie miałem przekonanie, że jeśli ona ma się nawrócić to musi porzucić właśnie te duchowe rzeczy, które ją zniewalają, które wiążą ją. I, i, I zobacz, to, to wszędzie jest. To nie jest tylko, że to rzymscy katolicy, właśnie o tym mówimy, że to nie jest kwestia tylko tych y, kręgów, powiedzmy, niebiblijnych. To również w tych biblijnych. Tak? O, ale to jest co za słowem, bo Tutaj ty znaczy, biblijne... znałeś Ewangelię i ty postawiłeś jej w pewnym sensie Coś, przed czym ona powiedziała, że stary, dalej nie idę. Mm -hmm. I bardzo dobrze zrobiła. Ale to z twojego powodu. Bo rozwiałeś Ewangelię. No, ale to też właśnie a dzisiaj są ludzie w kościele. I to wiemy o tym, no, którzy nie znają Ewangelii w takim sensie. I oni mogliby z tą kobietą mieć relacje przez no, wiele, wiele, no to... wiele lat. Czy byłaby przyjmowana i tak dalej, nie zmieniając swojego życia. I to jest oczywiste. Ale to nie dlatego, że oni, oni po prostu sami no nie nie idą pod drogą, nie chcą tej Ewangelii, tej. No, i teraz przychodzą... Mają swoje interesy, mają ludzi, wiesz. Tak. No. No. I teraz przychodzą tutaj do nas ludzie, no. nowi ludzie i tak, tak. mogą przychodzić na nabożeństwa, słuchać różnych rzeczy, nie rozumieć jakichś różnych no. rzeczy, bo nie, na przykład nie są odrodzeni, mhm. ale są zainteresowani, gdzieś tam gdzieś byli, coś im się spodobało, coś tam przyjęli i teraz... Yy, Naszym zadaniem, rozumiem, jest konfrontacja tych tak, ludzi. Tak. Z Ewangelią. Z Ewangelią. Nie z kotolotkiem, nie? Tylko z Ewangelią. Znaczy, wiesz, no tutaj no, tego, to. Co, tylko przykład, no, nie? No, no. No, że nie z, z Ewangelią, z Chrystusa. No, no tak, ale to może się właśnie, pamiętać. kto też jakby często dotyka ich, no. ich życia. Tak? Bo załóżmy, ktoś przychodzi i zaczynamy rozmawiać, i okazuje się, że on sobie mieszka z jakąś tam kobietą, na przykład, nie? Tak. która nie jest jego żoną. I on nie widzi problemu. No tak wszyscy no. robią no. wokół. Ale on Krasny, chce iść tak? za Jezusem, ale chce też swoją kobitą sobie panę. Ale chce iść za Jezusem. No chce, no według no Niego chce, chce i on to no, godzi. Nie on on to godzi. Użej, I nie widzi sprzeczności. Tak, ale on deklaruje, że nie. chce iść za Jezusem. No tak, ale dla tak. mnie to jest fałszywa deklaracja. Tak. Nie, nie, nie, nie. Chodzi o to, że żebyśmy się dobrze no, zrozumieli. On deklaruje, że chce iść za Chrystusem, więc masz prawo. Żeby mu, skoro chcesz iść za Chrystusem, A, okay. to A, człowieku żyjesz z dachem. No, no, nie pójdziesz za Chrystusem, jeżeli tej sprawy no. nie załatwisz. Czyli właśnie... Bo inaczej z ludźmi, bo... którzy wiesz, nie wiadomo, czy oni chcą w ogóle iść za Chrystusem. No Tylko wiesz, można powiedzieć. No, Na wyznaje Jezusa, Boże, ja śpiewa dla Jezusa, modli się. A to możesz go konfrontować. I, i, no mieć. ale pytanie, czy ja go będę konfrontować? Niech Duch Święty go przekona. Przecież jak on tak tak wie. Duch Święty go przekona, jak go skonfrontujesz. I się no. to, że, no. że jest no. dzieckiem tak, Bożym, tak, to go duch tak, O no, skonfrontuje. Więc o tym, mówimy, tak. mówimy, o tym tak. mówimy, że wierzymy, no. że to duch musi go przekonać, nie ja, Czymś? nie zdól, nie nasze no. zasady kościelne. Tylko on musi zobaczyć prawdę. A to bardziej bym się skupił teraz właśnie na tym, czy jak my konfrontujemy ludzi, już mówię tu o nas, nie o jakiś tam kosmita w stylu tam Zieliński, czy jak konfrontujemy ludzi, to chcielibyśmy zobaczyć w nich jakiś obraz, naszego wyobrażenia człowieka i z niego chrześcijanina. Że nie możesz tego, nie możesz tamtego i nie? Czy. Zwracamy mu uwagę, hmm. ale właśnie z nadzieją naprawdę szczerze, przed Bogiem, że Duch Święty będzie w nim pracę wykonywał, hmm. jeżeli jest wiesz. Okay. Bo to myślę, może być często problem. Hmm. Nie? Że jednak wchodzimy i chcielibyśmy tego człowieka jakoś zobaczyć, tak wiesz, hmm. właśnie, żeby w tego totalotka nie grał przysłowiotego znowu, nie, bo, bo, bo, bo ja myślę, nie że tak. albo żeby tej muzyki nie słuchał, bo ja miałem z tym problem, albo żeby kabrioletami nie jeździł. Tu mm. ja bym kiedyś taki był, co powiedział, że kabrioletem jakby ktoś przyjechał, to znaczy, że nie niewierzący, wiecie, to takie głupi, A, wiecie, to są głupoty, nie? No bo w można nie grać, no, ale myśmy jest No tak samo jak to, kabriolety, wiemy, no. Tylko żeby nie na swój obraz, nie obraz nie tylko nie na obraz ducha. Nie, że duch kształtuje człowieka. Co, co tam ty tam na boku no, no, mówisz? Dawaj no. tutaj do wszystkich no. powiedz jak coś masz dobrego. No, Dawaj. no nie, nie są tylko... Nie, jak chcą wiedzieć to. to, a, które to jest? Zdjęcie <śmiech> jego. Nie zdjęcie, nie ma okay. to było. ci tam przyślemy. Różanie drzyło, skonek. Pieczątki sobie musisz jakiś kupić. Więc tutaj to, co myślę, z czym się zgadzamy to to, że to nasze zwiastowanie Ewangelii i później też uczniostwo w Kościele nie możemy stać się na Ducha Świętego w taki sposób, że liczymy, że On wszystko zrobi. Co do tego jesteśmy zgodni, prawda? Że to Duch Święty działa przez swój Kościół. Przez zwiastunów Ewangelii przez nauczycieli i przez braci i siostry, którzy wzajemnie się usługują, usługują sobie. Napominają się, pouczają się, dzielą swoim doświadczeniem no tak, tak. I, i, i wzajemnie się korygują. I, I oczywiście, ostatecznie nie możemy teraz spolec na tym, co inni nam mówią, no. tylko to, co inni nam mówią, w modlitwie rozważamy i szukamy, Panie, ty nie przekonaj, ty nie pokaż. Tak, tutaj chociażby z tym totolotkiem weźmy, nie? Bardziej chodzi o to, chodziło bardziej o tych, którzy mówią, a nie, co mają przyjmować. Żeby oni, my, pouczający, głoszący, wiesz, pouczający, wchodzący w rozmowy, nie? Żebyśmy my między sobą mieli takie przeświadczenie i taką wiarę, mm -hmm. że to Duch Boży będzie działał w bracie, z którym ja rozmawiam, czy w siostrze. Mm -hmm. I żeby tego, żeby to, to o tym nie zapomnieć, bo jest tendencja w człowieku, żeby drugiego zmanipulować. Tak. Albo go podnębić, albo go wiecie. Dokładnie. I tu, tu trzeba, i tu każdy musi siebie pilnować, mm -hmm. mając cały czas, mówię, a to jest kwestia wiary, zauważcie. Wiary że Duch Boży w Kościele działa. Tak. Że ja nie muszę teraz na wyżyny jakichś swoich, a. nie muszę już tego go dusić, nie wiadomo jak, tylko tak. mówię, modlę się i wierzę, że Bóg będzie działał w Jego sercu, bo jest moim bratem. Mhm. I to myślę, że to wymaga wiary. No. Wymaga wiary Wiesz? i też wymaga czasami e, czasu, bo jeden brat właśnie, właśnie przyjmie i, i, tak. i się opamięta, a drugi zaczniecie postrzegać jako... Właśnie. Tak. jakiegoś właśnie legalistę tak. zacznie Cię atakować tak. i, i albo właśnie porzuci z Tobą społeczność, tak. bo uważa, tak. że Ty się czepiasz. Tak. I że ty... Tak. Ale w jednym zborze jest rozwiązanie, bo jeżeli to jest grzech, to wtedy bierzesz innego, konsultujesz i już idziecie Cię we i potem przez zbór. Czyli to jest dla zboru, nie? a nie dla jakiegoś, kto przyjedzie w tam wyjedzie. bo no, nie no, <grym grym> jest coś bo, wiecie, to, bo jeszcze mam takie pytanie, bo czasami są w zgodach takie, że ludzie są napominani. <totronarium> tak, że masz tak, no to to to, lody, to niech będzie, a co? <totronarium> <totronarium> <totronarium> to, to, to, to. <tronarium> a na przykład takie osoby napominane, jeśli nie, jest, bo tak jak Ty Paweł mówiłeś, że przychodzą dużni ludzie. I tak. Ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby podejść, powiedzieć, słuchaj, to i złe, tamto. Może on w ogóle nie mieć nowego życia. Mm -hmm. Trzeba to, to nie, nie wiem, czy ja, czy ja źle was słuchałam, bo chodzi o to, że um, chyba trzeba mieć, najpierw y, zobaczyć, czy ten człowiek, nie, że chce, czy nie chce, ale czy on w ogóle ma nowe życie. Tak, oczywiście. A na przykład, jak, jak ktoś przyjdzie, ja nie mam nowego życia i ktoś przyjdzie do mnie i powie tak, słuchaj, czemu ty robisz to, mm -hmm. to, to ja będę uciekała od tego. No, tak. Ale dalej nie miała nowego życia, tak, tak. bo w kościele katolickim ludzie też mówią sobie, to, to idą do spowiedzi, wyznają mm -hmm. grzechy. Tak. No i wtedy to się może stać tak, że połowa, że tak powiem, tego by no, może być tylko religią dalej. To jest, to, to, też... nie no, to, to jest bezwzględnie, właśnie dlatego o tym mówimy cały czas, że to głoszenie Ewangelii, względu, prowadzenie ludzi do Chrystusa, do Chrystusa musi być też powiązane z tymi warunkami, które Chrystus stawia, żeby do Niego przyjść. Ja nie mógł, nie mógł odtruć, więc to jest, to jest fundamentalne. Pierwsza rzecz, musimy się upewnić, że mamy do czynienia, jeśli mówimy już w kontekście sporu, tak. z człowiekiem odrodzony, a jeśli, jeśli no widzimy, właśnie. że tutaj gdzieś nie ma duchowego życia, nie ma znamion odrodzenia, no to jakby skupiamy się na tym, żeby go przyprowadzić do Chrystusa, Dokładnie. a nie nakładać na niego ciężary, których on nie jest w stanie podzielnąć, no ja To wąsie, się, Jego, że te znamiona, wiecie, bo tu... I to, nie to bo jest tak. to, to nie jest... znamiona, czy jest... ktoś żyje, czy nie żyje, bo no właśnie to też nieraz o rozmawialiśmy, że my nie, nie jesteśmy, nie mamy takich kompetencji, żeby rozpoznawać, czy ktoś jest duchowy, czy nie, mhm. że te kompetencje one mogą wynikać właśnie z tego, co robimy. Czyli te konfrontacje, czyli jeżeli, jeżeli ktoś deklaruje, że chce iść za Chrystusem, a ja nawet wiem, że on jeszcze nie idzie za Chrystusem, to przecież to właśnie wtedy muszę mu powiedzieć, bo chcesz iść za Chrystusem, a widzę, że będziesz tak, to zastanów się, bo Słowo Boże i Chrystus mówi, że jeżeli samą chcesz iść, musisz porzucić na przykład tą sprawę, bo ja tą sprawę widzę teraz, nie? I to właśnie w ten sposób się no tak, a nie coś wszystko się ty dzieje, widzisz, nie wszystko ty, ty ale widzisz, Ale mówię o tym, co tam widzę, to widzę, co a, widzę, o tym, co tak widzę. Mamy... Ja nie, nie wchodzę, to Bóg działanie, ale wystarczy czasem pokazać, zbliżyć no się i, już widzisz, i możesz porozmawiać. I ja bym się tego nie bał, bo to właśnie na tym polega to że potem się, jakby ludzie albo sami odchodzą, tak jak ta kobieta mm. i, i dobrze, bo niech odchodzą. No Przecież ci, którzy nie chcą iść za Chrystusem, no, no niech odchodzą. Mm. Po co? No, niech odchodzą. No to, a, tak. No to, no, nie są z nami, nie? Mm. Czy tam z nas, tak jak tutaj było y, mówione. I w ten sposób, myślę, Kościół ma ze sobą funkcjonować, mm. żeby się w ten sposób pouczać i, mm. ale wszystko znowu musi być w tym duchu miłości, nie? I mm a nie w duchu, że chce go przerobić na ba, swoją modłę. Ba. I to, Ja tu widzę większy wiesz, problem na przykład w sobie bardziej, nie? żeby w takim duchu miłości ludzi pozyskiwać, yy, tak jak Biblia mówi o tym napominaniu, albo o wykluczaniu, no to po co? Po to, żeby właśnie się hmm. upamiętał, czyli hmm. jednak w sercu, na wierzchu, żeby było to pragnienie, żeby ten człowiek, który się deklaruje, ale dzisiaj jest w upadku, no jednak się upamiętał. Nie? Hmm. A często, tak przy sobie myślę, znając ludzką naturę, może to być, wiecie, robione z jakimś takim, z radością nawet, nie? że można kogoś poniżyć czy wykluczyć, zrobić. to jest straszne, to jest niegodne, nie? I że taka konfrontacja, tak jak Napominanie z miłością. Czy chcesz dołożyć bratu, czy chcesz Pozyskać go tak. i chcesz go pozyskać. I tu jest mhm. nastawienie serca, mhm. jak, w jakim się duchu, jak się napomina, nie? Co masz w sercu, mhm. no. I często ludzie się sami wykruszają, zauważ. Bo jednak mówisz, tak jak był tam między nami też taki mhm. chłopak, on, no i jakby no, no nie chciał już dalej, nie chciał tego słuchać. Nic na siłę, nie? I chcielibyśmy, bo fajnie i w ogóle, nie? Ale no nie chce, no to. Nie, nie Bóg, bo musi bo... go do... Bóg, do... Bóg się chce, zawsze to... skonfrontuje z człowiekiem, jeżeli jest właśnie w komplecie głoszona, tak jak mówisz. Bóg A w ciągu dwóch lat nie ma obrażąc. dotyka sobie, żeby... człowieka, ale to człowiek jeszcze musi odpowiedzieć. A ktoś nie chce. No co z tego, że Bóg dotyka? Ale nie każdy chce odpowiedzieć. Mm. No też... Są dzisiaj nurty, że ludzie głoszą y, właśnie ewangelię sukcesu, ewangelię zdrowia, mm. ewangelię czytania Biblii, tylko ewangelię uświęcenia, mm. ewangelię tam jeden kościół w mieście. Nie? Mm. Mm -hmm. Takie mają swoje. I oni często nie głoszą pełnej Ewangelii, tak. czyli właśnie wszystkiego, nie? Mm -hmm. taki komplet był. Mają swojego konika i uważają, że to wszyscy w tym koniku powinni jechać, tak. się z nimi zgodzić, że to jest najważniejsze. I że on styka, nie? No. A, a jednak to obcowanie z Chrystusem chyba no, pokazuje nam wszystkim, że różnie w naszym życiu Chrystus do nas przemawiał, no. w różnych obszarach, w różnych. Nie? że mhm. tak się wydawało, na początku człowiek się zapłysnął tym, tą sprawą i żył, mhm. tylko o tym mówił. Mhm. O krzyżu, nie? O, o uświęceniu. Potem się okazało, że inne ma problemy jeszcze i że to też musi być Bogu poddane. A na końcu się właśnie okazuje, że wszystko musi być Bogu poddane i, w, i się robi problem. <grym>, znaczy <grym>, problem. No, tak wiecie, co mam na myśli? Nie? Że, yy, no. Także progresywne jest to poznawanie Chrystusa i sam Chrystus nie? No. Mhm. Właśnie coraz głębiej. Mhm. Tutaj też w 20 wierszu jest powiedziane, że dzięki mocy słowo Pana rozszerzało się i umacniało. Czyli tutaj cały czas w w dziejach apostolskich podkreślana jest ta moc, którą Pan Jezus obiecał swoim uczniom. Moc Jego Ducha, który skutecznie przez nich działał. Więc tutaj jak najbardziej to, co tam w tym Efezie oni zrobili, było wynikiem działania Bożej mocy. I dzięki tej mocy to słowo docierało do coraz większej grupy ludzi i czytamy też umacniało i zobaczcie dalej, czytamy, że gdy to się dokonało, gdy to się stało, Paweł postanowił w duchu przejść przez Macedonię i Achaję i pójść do Jerozolimy, mówiąc, potem, gdy tam będę, muszę też Rzym. Zobaczyć. Zobaczył. <grym> Ale kto to znaczy w duchu? Przecież... Właśnie. Zastanawiał w ducha, to jest By, w bytyj, jest. No. To jest bardzo... Bo to bo, bo, bez, bez to przecinka nie zawsze nie znaczy. Okej, okay. okay. ja, czyli to to się rozwieśniał w, w duchu. No. W duchu, w duchu. Po Gdzie to, że decyzję podjął w duchu, a nie w duchu przeszedł. No. no. Zastanowił to... się. No właśnie. No. Czy nie widziałeś. W duchu podjął decyzję. No. Postanowił w duchu przeszedł. Znaczy tutaj jest to znowu niejednoznaczne, bo przecinków w, nie, nie było, nie wiemy, gdzie te przecinki były. nie znają. Nie znali wtedy. To my Przecinek, choć było to, że decyzję podjął w duchu, nie? nie? I teraz pytanie, czy w swoim nie duchu, nie duchu postanowił, nie. czy w duchu Bożym no. tę decyzję podjął. To, to jest jakiś liter jest duchu pisano. Znaczy w kręce nie było różnicy, no, no. wszystko było z dużym liter pisane, więc. Tam nie było ani rozdziału na... No, Apostol Paweł hewnem, na... wszędzie mówił, że jest prowadzony przez Boga. I tak. Jest jego posłannikiem, więc myślę, że podjął decyzję w Duchu Bożym. W sensie, że Duch tak. go prowadził. Nie? Też tak, ja tak myślę, myślę. Też by się tak. ku temu skłaniał, tak. że była to decyzja, która, która, do której Duch go inspirował. Tak. Ponieważ wcześniej widzieliśmy, jak Duch Święty mu zabronił. Tak. Pójść tu tak. czy tam, tak. no. gdzie ewidentnie planował coś. I znowu, to nie można powiedzieć, że on według ciała, no, mhm. ale nie, nie miał pełnego obrazu i objawienia wszystkich dróg co tak. do swojego życia. Więc w różnych sytuacjach widzimy, że Paweł planował, nie wiedząc jaka jest wola Boża. Chociażby pisząc pierwszy list do Koryntian. Na koniec mhm. pierwszego listu do Koryntian widzimy, jak zapowiada Koryntianom, że chce ich odwiedzić. Mhm. A potem w drugim liście do Koryntian tłumaczy się, dlaczego ich nie odwiedził. Mhm. Ale kiedy pisał pierwszy list do Koryntian, to się zastrzegł, jeśli Pan to pozwoli. Bo, bo, bo, bo. Mhm, tak. Więc tak. on tak myślał, tak planował, ale nie wiedział, czy taka jest wola Pańska. Więc tutaj też myślę, że albo jest to wynikiem jakiegoś duchowego objawienia, pokazania mu, albo właśnie, bo tutaj to, to ostatnie stwierdzenie, muszę też Rzym zobaczyć, nie wiem, czy wiązało się z jego, raczej nie, z jego zrozumieniem, że w więzach do tego Rzymu trafi. On raczej planował, bo jak pisał list do Rzymian, to pisał, że chce ich odwiedzić, a później do Hiszpanii pójść jeszcze. Mm -hmm. Więc miał plany pójścia dalej poza Rzym, Jest w europe. tamte strony. Więc najprawdopodobniej nie spodziewał się, że to się odbędzie w takiej formie, w jakiej się odbyło. Zresztą za chwilę zobaczymy ludzi, którzy pod natchnieniem ducha go ostrzegają, by nie szedł do Jerozolimy, mm -hmm. a on jednak nie słucha ich. Chociaż czytamy, że oni pod natchnieniem ducha świętego, prorocy, mówią nie idź do Jerozolimy. To też jest ciekawe, mm -hmm. że, że oni nie mówią z, z ludzkiego serca. Oni mówią pod natchnieniem ducha. Paweł ich nie słucha. Mm -hmm. decyduje się iść do Jerozolimy. więc to też niektórzy mówią, że Paweł zrobił błąd, to że, to że nie, nie poszedł za głosem ducha, że Pan go powstrzymywał przed tą Jerozolimą, a on jednak był zdecydowany. To jest dyskusyjne, to Aha. oczywiście nie jest jednoznaczne, więc nie chcemy dogmatyzować. Na pewno duch wieje jak, jest, jak wiatr, wieje jak chce, nie prowadzi jak chce, i raczej nie zawsze musimy myśleć sobie, że duch, coś w duchu, to znaczy, że już wiem, co będzie i w mm. ogóle, że on prorokował całe swoje życie do końca. Tak. Tylko raczej to się odbywało tak, jak właśnie, że musicie się narodzić, że duch, nie? Wiem, mm -hmm. że dochodzi o dzisiaj. Mm -hmm. Że dzisiaj Cię Bóg prowadzi, nie? Ja, no, ja sobie też tak czasem myślę, że to tak yy, takie też prowadzenie, nie? Że on wiedział, że jest na Bożej Drodze, podążał nią, ale to niekoniecznie miał objawienie, że on za dwa lata będzie tam czy tam. Mm -hmm. Dzisiaj był prowadzony, dzisiaj mu zabronił, dzisiaj poszedł tam. I, i, i to mówi o tym wietrze też na przykład, mm -hmm. nie, że ze zrodzonym z nieba jest tak, że jak, nie pamiętam, nie chcę parafrazować, nie, ale wiecie o co mi chodzi, że a, nieba, jak wiatr. Wieje, jak nie, że, tak. tak jest z tym, który się tak. I Wie jak chce, dzisiaj wieje tam, a jutro wieje tam. I, hmm. Na pewno yy, widzimy tutaj w Pawle taką postawę człowieka, który szuka yy, prowadzenia ducha i o pewnych rzeczach mówi tak właśnie stanowczo w duchu, o innych rzeczach mówi z taką ostrożnością i też widzimy mi właśnie nawet jego decyzje, które Duch Święty krzyżuje. Nie pozwala mu robić czegoś, co postanawia, więc to też nam pokazuje ten aspekt ludzki, tak, co właśnie. myślę, że powinno być dla nas wielką przestrogą mm -hmm. przed takim zarozumiałym twierdzeniem, że duch mi to czy tamto powiedział, powiedział czy no. że ja też mam ducha świętego, jak to chcę robić czy tamto, to uważam, że to jest z ducha. I czasami dopiero po czasie widzimy no, rezultaty i one nam mówią, czy to rzeczywiście było z ducha, czy to było no, z ciała, tylko jakby do, dopisywaliśmy do tego jakąś duchową... Mm -hmm atmosfery, wtedy też trudno się rozmawia w ogóle z ludźmi, którzy taką retorykę przyjmują, nie masz argumentów. Tak, bo oni są przez ducha prowadzeni i teraz możesz mówić, słuchaj, no jesteś kobietą, nie powinnaś być pastorem, nauczycielem. Nie, mnie duch prowadzi, Oczywiście. duch mnie tak objawia, duch mnie obdarzył takim darem I ludzie mnie chętnie słuchają. No to ja. musi być Boga, nie? Chociaż nie wiem, czy Paweł miał jakikolwiek opór przed tym, jak duch mu pokrzyżował, bo myślę, że tu znowu tylko o to chodzi. Mhm. Żeby swoje plany, nic nie złego mieć swoje plany ale tu chodzi bardziej o taką gotowość i zrozumienie, że jeżeli nie, to są drzwi zamknięte, albo Bóg właśnie pokrzyżuje Ci Twoje plany, tą reakcję, nie? Ja nie wiem, czy Paweł miał jakiś z Nie tutaj absolutnie. Nic jak nie, nie daje się? To... Wręcz przeciwnie. On jak wie, jak, kiedy dostał tą wizję macygnończyka, to uznali, czytamy razem, tak. że Pan nas tam prowadzi. Tak. No, Przyjęł się tak. My no, tak. no, Też planujemy różne rzeczy, nie? Planujemy tak. i to są Dobre rzeczy nie są złe, mhm. a Pan Bóg tak pokrzyżuje, Ale pytanie że, jak reagujesz, bo tutaj tu, tu, pokrzyżować to ten, że e, i no, ludziom albo i Bogu, czy no. no, no. Ale, ale nie, mi jeszcze chodzi o coś innego, no bo to w ostatnim roku moje sprawy, no plan był taki, no to przecież było dobre. Mhm. A Pan Bóg z jakiegoś względu nie dopuścił do czegoś, tylko do czego innego mhm. i to poszło już gładko. Mhm. No no i tak. I chwała Bogu. Chwała Bogu, no. chwała Bogu. Chwała Bogu. chociaż nie rozumiem, chociaż nie rozumiem Był dlaczego, jest, dlaczego? Ciężko nie roz... i do dzisiaj nie rozumiem dlaczego. No. Ale Pan Bóg nie dopuścił. Mhm. A się modliłam. Boże, jeśli nie z Twoją wolą, to... Pokrzyżuj plany, tak się modliłam. No i niesamowite pokrzyżowanie. A tutaj apostoł Papa chyba, jak miał to do tego, oni e, on wstrzymywali Papa, to on mówi, że on tak tu pisze, mówi, jakby on miał inne objawienie, bo on mówi coś takiego, że czemu płaczecie, jestem gotów tam umrzeć, jakby wiedział, że idzie na tą śmierć. Znaczy on A. tak, był gotów yy, i jak najbardziej... A oni się dzieje bola Pana, czyli co to znaczy? <grym> <grym> czyli oni go ostrzegali przed tym, żeby on co, nie nie Bogiem Pana? Znaczy na pewno, na pewno no. w tym ich yy, ostrzeganiu go i ostatecznie odstąpieniu, od napierania na Niego, widzimy taką duchową dojrzałość. Dla mnie to jest przejaw duchowej dojrzałości, w której oni mają jakieś objawienie, ale nie lekceważą też objawienia, które On ma. Dokładnie. Czy jakiegoś przekonania serca, które On ma. I też hmm. e, zdają się na Pana. Myślę, że to stwierdzenie niech się dzieje wola Pana jest, skoro no, On się upiera przy tym i idzie, no to niech Bóg zrobi to, co uzna, za stosowne w tej sytuacji. Czyli zgoda na to, żeby Bóg działał. Tak, pomimo no, tego, że być może on się nawet nie z tą pierwotną porządku. Ale ja nie wiem, czy oni ci prorocy mówili mu Pan mówi, Ty mi masz nie iść. Nie. Oni no tak, mówili nie no, iść, bo wiedzieli, że... Nie, nie. Znaczy tam, znaczy, no, to jest tak powiedziane, że no. możemy to przeczytać. To, to jest tak. bardzo no. dystantowe. No. No, no. czy, czy, czy słowo Boga było dla nich takie, że On ma nie iść i On poszedł? Czy słowo Boga dla nich było, że on zginie? i oni po prostu no Paweł nie idź, no bo wiesz. Oni wiedzieli jakby co się mu stanie i no. ścigali, ja słuchaj, nie idź, bo tam... By... Jeżeli by Cytali... tak było, jak ty teraz mówisz, siostro, to to zmienia, co po rzeczy. Bo o, on, oni mówili, mówili mu, że um, cię tam więcej, bo cię jestem krótką Dwudziesty rozdział, tak? Dwadzieścia jeden, dziesięć chyba. jeden? No niestety, że tak wybiegło. A, a, czyli na wybiegniemy po... na chwilę do przodu. Okay. No, okay. Dobra. A... Nie, spoko, możemy rzucić okiem na to, bo to jest ciekawe w tym kontekście tutaj. tej Dwudziesty tej, tej, tak, tej, tej bez... pierwszy rozdział 20, i dziesiąty wiersz. Tak. Że przyszedł prorok Agabus i wiersz jedenasty. Ten przyszedł do nas i gdy wziął pas Pawła, związał sobie zarówno ręce i nogi mm -hmm. i powiedział, to mówi Duch Święty. Męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jerozolimie Żydzi i wydadzą go w ręce Boga. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy i my... No, no, Ale jeszcze dalej, dalej, jeszcze dalej. Kłan. I my i miejscowi, mhm. aby nie szedł tak. do Jerozolimy. Paweł natomiast odpowiedział, co czynicie, płacząc i łamiąc moje serce? Ja jestem gotów nie tylko być związany, ale, ale i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Tak. A gdy nie dał się przekonać, ucichliśmy, mówiąc, niech, niech się stanie, wola, Pana. Tak. No no. Ci, którzy mówią, że on zrobił jakiś błąd, nie, są w wielkim sami pewnie. błędzie, bo to tutaj nie jest napisane. Tu tak. jest napisane, że mieli proroctwo, jak on zginie. Tak. I prosili, żeby miesiąc, bo nie chcieli, żeby ginął. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec. Ale, ale wiecie, nie. dalej, dalej. Chce, czytajmy. Coś, tutaj, coś. Wydaje mi się, że jeszcze dalej też no, będzie. Ale jeszcze tu w tym się... 20-23, do yy, no, zacznę od 22, ale oto jeden raz, związany w duchu, idę, ale oto teraz, związany w duchu, idę ja do Jerozolimy. Nieświadom, co mnie w niej spotka. Oprócz tego, co mi Duch Święty w każdym mieście poświadcza, mówiąc, że czekają nie więcej i no, no, On Wiedział, bied... bied... bo no, to nie było, że jednokrotnie tam, tam mm -hmm. było A ten, a nie powiedział. Nie, bo my rozmawiamy, czy on y, się Jest. sprzeciwił proroctwu. Nie, nie sprzeciwił. Nie, I wynika nie. z tego, co teraz przeczytaliśmy, że nie ma żadnego sprzeciwu, nie ma, nie. bo nie było prorostu, nie idź do Jerozolimy. Tylko, że zginiesz. Wydaje mi się, że jeszcze coś że... dodatkowe, ale że jeszcze, jeszcze właśnie jest. szukam tego wiersza, gdzie tu jeszcze jest mowa, że inni pod natchnieniem ducha mówili mu, żeby nie szedł. Jeszcze jest taki wiersz, ale próbuję go teraz znaleźć. Także za chwilkę tutaj spróbujmy to znaleźć, bo mam wrażenie, że tam jest jeszcze, że jeszcze inni bracia go też ostrzegają. I tam jest wyraźnie powiedziane, że pod natchieniem Ducha Świętego. Ale to mówię, spróbujmy to znaleźć, żeby nie być gołosłowni. Słuchajcie za mną. Kąt jest 21, też gdzieś tutaj wydaje mi się. Albo 20, albo 21. Bo w 20 on się żegna z tymi starszymi też w efezie. Mm -hmm. I też tam zapowiada te różne rzeczy. A tutaj jest... Mówił się też, całowali go. Nie, tutaj chyba to tu nie jest, to po pierwszy musi być. To to aż na razie nie zrezygnę. No. To już nawet bierze. Na co ono nie zrezygnuje? Ja tutaj zawsze wyszukam. O. pewno do tego dojdziemy. Myśmy dalej czytali. I to poszukamy. Pan święty przekonywał Pawła przez ludzi, to by jednak tam nie szedł. No tak, Tak, tutaj. Dajda. To mi się ten wersja, ja tutaj, A gdy się nie dał nakłonić, daliśmy spokój. I powiedzieliśmy, niech się dzieje wola pańska. Amen. To jednak jest... No... Myśmy tak decyzję też podejmowali, Pani. nie? I swoje te upory. Niech się dzieje nie wola. Tak. <coughs> Taki to był to miał plan, że poszedł do tego Rzymu. To, to jest, jest 21.4. Zobaczcie. 21.4. 21, mhm. A niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Czyli tutaj mamy jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze raz to powtórzone. Mm -hmm. 21.4. Ja. Na cyr, gdy przyszli e, do, do, do Tyru. I gdy o, tam odnaleźliśmy uczniów, pozostaliśmy tam przez 7 dni a ci mówili Pawłowi za sprawą ducha, aby nie udawał się do No Więc mówię, jest to dyskusyjne. Tutaj w tym, w tym prorostwie Agabusa rzeczywiście jakby wręcz jest zapowiedź, że tak się stanie. Tak? Mówi mężak i oni jakby w wyniku tego słysząc prosili go. Tutaj nie ma proroctwa, ale tutaj wydaje się, że jest kolejne jakieś takie, no znowu jest wyraźnie za sprawą ducha. Więc teraz pytanie... Nie chyba za sprawą własnego ducha, tylko jednak to wyrażenie za sprawą ducha sugeruje, że mowa jest o Duchu Świętym. Mhm. Że oni pod natchnieniem ducha, prowadzeni przez ducha ostrzegali go, czy wręcz mówili mu, żeby nie udawał się do Jezusa. No, a dzieje apostolskie, to kiedyś mówił Zach a to mi się akurat podobało, nie? Że, żeby też, nie, że nie można budować pewnych definitywnych doktry. myśli, no. doktryn na podstawie dziejów apostolskich, bo jest to tylko jakiś opis takich wydarzeń. Z, wydarzeń. Mhm. I oni za sprawą ducha, no bo tutaj za sprawą ducha też głosili, że on zginie i potem mówili nie idź. Nie? I znaczy nie mówili, że zginie, mówi, że będzie związany. Znaczy, znaczy że będzie związany, był. przepraszam. A, nie? I no potem no, więc... mówili, i też było, działo się to w momencie, kiedy no, mieli pewne objawienie duchowe, nie? Mhm. Więc no, to są dzieje apostolskie, nie? I, no. Nie, no jest to ciekawe, ciekawe. jak tak. właśnie y, oni roz, rozpoznawali tą mhm. Bożą wolę w pośród mhm. tych jednak objawień, trorostw jakiegoś y, takiego namacalnego działania ducha, ale to wcale nie oznaczało, że wszystko było proste, mhm. że wszystko było takie jednoznaczne, że tutaj jednak Paweł, nie posądzamy go o jakąś, u, jakiś upór cielesny i jego y, chęć tutaj realizacji swoich planów. Nie, z pewnością on słuchał tych rzeczy, jednocześnie nadal był w, w duchu przekonany, że tak tutaj widzimy, postanowił, żeby zrobić to. I to też wydaje się w duchu. Więc to nie jest takie, jak mówię, proste czasami. Że, że czasami są duchowi bracia i inaczej widzą pewne rzeczy. I tutaj trzeba też wspólnej rozmowy, modlitwy, ale też takiej postawy, która tutaj ich nie podzieliła, prawda? Oni się nie podzielili, nie obrazili się na Pawła, że on poszedł, a on im do końca życia nie wyrzucał, że go nie zatrzymali, czy coś tam. Pamiętam takiego jednego, który... Też no, ostrzegałem go przed pewną sprawą, on to zrobił, a potem miał do mnie pretensję, że za słabo go ostrzegałem. Ja mówię, co ja miałem ci zrobić? Miałem cię związać, Przecież jesteś dorosłym człowiekiem. Nie mogę przecież teraz ci, ci tutaj narzucić coś. Ja mogłem tylko ci ostrzegać. A on potem, wiecie, pretensje do mnie, że go. Że było... Trzeba było mi związać, trzeba było mi nie pozwolić. Pięknicę, nie? Że, że, że, że... Ja mówię, no ale chłopie jak? Czy ty nie chciałeś w ogóle słuchać mnie? Już byłeś nastawiony, napalony, żeby to zrobić i ja Cię mogłem ostrzegać. No, ostrzegłem Cię, mówiłem Ci, ale Ty nie chciałeś słuchać. Nie? Dopiero jak wiecie, się sygnało mu wszystko, naprawdę zawaliło mu się strasznie, no to wtedy z pretensjami. No, to, to, to, to, to tak nie działa. To znaczy, że Duch Święty nie wykonawił pracy. No nie, no jeszcze... Chociaż ostatnio mieliśmy kolejne spotkanie i byłem zadowolony z ogromnej przemiany, która nastąpiła. Także pomimo tych różnych trudnych, bolesnych jakichś tam przejść, okay. które mieliśmy, to widzę, że to nie idzie na marne. No, no, dzięki łasce Bożej wydaje się idzie ku dobremu w jego życiu. No, ale, ale to nie tylko pokazuje, jak czasami człowiek, wiecie, tak właśnie te, te nasze cielesne zapędy, te, ten brak takiej pokory wobec siebie, mm. takiego mm. jakiegoś jednak posłuchania, co, mm. co bracia, siostry mówią. Oczywiście nie musimy teraz wszystkiego brać, co nam mówią, bo wtedy byśmy byli nie. rozkwiani, nie? jakbyśmy, my wiecie, my jeden ci powie to, drugi ci powie tamto i kogo możesz zasłuchać. Nie słuchać. Są też takie sytuacje. To jednak ty masz rozsądzać rozsądne. te rzeczy i ty masz od Boga przyjąć mm. przekonanie, ale nie lekceważ tego, co brat, siostra ci mówi i też, tak jak tutaj, na siłę nie forsujmy też naszej woli, na sobie czy na kimś. Tylko bądźmy, no tak jak oni w końcu stanęli, powiedzieli, niech się dzieje wola Pańska. No skoro nasz brat Paweł tak to widzi i chce iść do tej rzeczy. Nie widzi. No to dobrze, że nie posłuchał, bo oni tylko chcieli tak go mieć jeszcze. Ale on miał przekonanie gdzieś tam stało od Boga, Gabus mu też to przepowiedział tylko tutaj nie zastanawia, ten czwarty, że w duchu też mieli przekonanie. Opis sytuacji. Tak, nie wiemy okay. do końca, jak było. Ja I nie sądzę, to jest nie sądzę żeby było wyraźne proroctwo i Paweł by mówił, że nie, bo bo jednak... Nie, nie ale mamy tą jest. sytuację... Mamy tą o, sytuację, nie wiem, czy to... pamiętacie tego proroka w Starym Testamencie, który przyszedł do Samarii mhm. i któremu Pan powiedział, że nie ma tam nic nie. jeść, nie ma Aha. się nikogo zatrzymać tak, tak, tak. I, i on tam poszedł i co zrobił, tam Bóg, wiecie, przez niego mhm. wielkie tam przyniósł, poruszył tam tych ludzi i wracając, stary prorok do niego przychodzi i mhm. słuchaj, tak. do mnie i obłamuje go, tak. mówiąc mu, że mhm. No, Pan powiedział mu, że jednak ma do niego przyjść i ten i tamten miał jakieś wyraźne objawienie, a jednak dał się oszukać temu starszemu prorokowi, który okłamał go właśnie z jakichś tam cielesnych pobudek. Chociaż można powiedzieć, że jakby w kontekście całej tej sytuacji to, że on został rozerwany potem przez tego lwa, było potwierdzeniem tego, że rzeczywiście Pan go posłał. Więc jakkolwiek. Przedziwna jest to dla mnie historia no jest, i, i taka tak. właśnie no taka, taka dziwna, że, że tutaj prorok okłamuje drugiego tak. proroka. No, I, tak. i, to, I to nie jest jakiś zły prorok, to nie jest fałszywy prorok. To jest po prostu człowiek, który z jakiegoś powodu robi coś nie, takiego. Nie no, ale z drugiej strony właśnie tak. później jakby spojdziane, a przez to zostało potwierdzone słowo tak. Pana, że to Pan go posłał, dlatego że tak się stało, jak Pan mu zapowiedział, tak. że go że zginie, jeżeli Boga. się nie posłucha Boga. Nie? Więc mhm. ostatecznie, jak to jest suma summarum, to było jeszcze dodatkowym aspektem potwierdzenia prawdziwości tego proroka. Chociaż mówię, sytuacja jest bardzo dziwna. I tutaj nie mówię, że to jest to samo, bo tutaj nikt nie ma właśnie takich jakichś tam podstępnych motywów, jak tamten prorok. Tylko tutaj wydaje się, że wszyscy są szczerzy, pragnący dobra Pawła, no, no, możemy sobie tylko wyobrazić. No, taki apostoł. Takie rzeczy się dzieją. I teraz jakby, on idzie w same w siedlisko same jakiejś no. zasadzki. Wiedzą, że go zwiążą, że go tam... No, no, no, ten, no, no jak go nie ostrzegać? No, ale, ale wiecie, no, no, tego, kochali tego panu. Przecież to, jak później we się żegnał, to oni płakali. Najbardziej nad tym, że <tudzią, <tudzią, <tudzią, że już go więcej nie zobaczą. <tudzią> Nad tym najbardziej płakali, nie? Tak. Więc to, to, to oni go kochali taką naprawdę szczerą, Myślę. braterską miłością i, i myśląc, że on znowu pójdzie i go tam zwiążą i go będą bili i, i, i gdzieś tam poniewierali, no to mówili Paweł, nie idź, no. przecież możesz służyć gdzie indziej, zobacz ile jest jeszcze yy, pola, nie? Dobrze, że Paweł się nie tak, że miał takie odjawienie od Boga, Pewnie był. No. I tamten Agados mu tylko no. poświadczył. Właśnie nie wiem, czy on miał to takie odbiorienie pewne. Po prostu gdzieś miał to pragnienie pójść tam. On był właśnie. To też była ta jego pasja, żeby pozyskać tych Żydów. Tutaj widać, że to jest coś, za co on gotów życie było dać. do Rzymian pisze, że gotów był być nawet sam odtrącony, żeby tylko oni byli zbawieni. Więc to nam pokazuje też na jego taką niesamowitą pasję ratowania tych żydów I jakby dla Niego się nie liczyło jego życie. Dla Niego się nie liczyło to, że on to, ma, to Bóg stworzył. No no to, nice. tak, to, to ewidentnie. No, no to dzieło Boga. No, no to kto z nas coś takiego w stanie się, stworzyć w tak, sobie nie? Jest ducha Żeby tego szczerze gotów być oddać nawet swoje zbawienie no, za zbawienie innych. To dla mnie jest niepojęte, no, nie pojęte. Nie pojęte. No. to jest coś Niesamowitego, co, co w nim doszło do takiego miejsca. Wolałby też umrzeć, nie? No, ale ze względu na. To na jest więc więc to Ze względu na brać, żeby zostać i głosić, nie? To samo właśnie bojrzysz, nie? Taki no. sam. Kiedyś powiedziałem, to wy masz u mnie. Mhm. Jak ja to czytam i to opadlę, to myślę sobie, no wy mnie taka po No nic, no nie mam. No nie wiem, czy wy macie taką miłość. Nie, no nie, bez odpowiedzi. Dzięki Bogu nie musimy podejmować takich decyzji, nie że to zbawienie nie, nie zdobywa się przez poświęcenie tak naszego zbawienia, tylko Jezus Bogów. opłacił je swoją śmiercią. Natomiast rzeczywiście jest to niezwykłe, że oni coś takiego mówią i mają takie serce tak, tak bardzo oddane tym, do których Bóg ich powołał. No, to jest coś cudowne. Że Bóg tak pozwolił to zapisać, no to, że Bóg widział tą gotowość. Mm. No? Że, że On Bóg, to, to, to nie jest kłamstwo. Tak, tak. I tą gotowość, no, po prostu dwóch ludzi z Biblii, mm. Biblii. No, Nikogo innego takiego nie przeczytałam, nie, wiem, moja, nie Że Mojżesz? Mojżesz też powiedział. najbardziej no, mojżesz mojżesz pokorny człowiek, który chodził... Nie, ale chodzi o to no, tak, wiadomo, też Pan go do tego też przeczył. No tak, ale no właśnie... Ale no, chodzi, no. że chodzą takie dwie, w Nowym Testamencie i... Że i, powiedział, żeby wymazał Jego tak. imię z Księgi Życia. Tak, jeżeli... No tam, tak, to był tak, przeznaczony do takiej służby jeszcze w łonie swojej matki przez Boga. To była wyjątkowa służba. Nie, ludzi, tylko może, że Bóg taki hmm. tam, a dalej to nie. Hmm. nie, hmm. nie wyjątkowa służba. Ja. Mhm. To wróćmy tutaj do naszego fragmentu jeszcze na chwilkę. I uciek pociął. <laughs> będzie następny, czy nie? Za godzinę. Kiedyś będzie. 19. 19 jeszcze. Tak. A więc dalej widzimy ten, ten cały zamęt, który ma miejsce. I zobaczcie, jak tutaj to jest ujęte. Powstało niemałe zamieszanie z powodu. Drogi Pana, tak macie tam? Tak. Mhm. Czy Drogi Pańskiej? Z powodu ja? Drogi Pańskiej, ja. Bardzo lubię ten jest tak, polecam, tak no. fajny, tak pokazuje. Właśnie w no. biznesie. No. Tak? pan tak. ze światem. Tak. i 23. Byłem, że parę razy nawet sobie wizualizowałem to jako lidron, się, tam, wielka jest Artemida, Efeska, co tam musiało się no. po prostu no. dziać. Jaka wściekłość, no. nie? No. Taka konfrontacja mocna, no właśnie, prawdy Boże i z, no, z niezłym biznesikiem. A dzisiaj tę Artemidę weską, no to widzimy na każdym kroku przecież, nie? Tak trochę. Tak, no to no, Może tak, no jest pewne podobieństwo nie? No bo to, to jest bardzo jakby, to są podobne schematy tak. myślenia i. I też jest taki biznesik z tymi wszystkimi. No. Tam tam z tak. No Z tego, co tam się doczytałem, to tam znajdował się taki właśnie jakiś obelisk, który nazwano... W tym Efezie, tak? Tak, że tam jakiś prawdopodobny meteoryt spadł. Z nieba. Tak, że z nieba rzeczywiście tak. spadł meteoryt i tak. oni twierdzili, że to jest ta Artemida Efeska, tak. więc tam zrobili wokół niej świątynię i biznes. No i tutaj rzeczywiście, no tak tutaj mówią, kult tej Artymidy był takim znamiennym kultem w całej Azji. I jak oni twierdzą, jest to niezaprzeczalne tak. w ogóle, że no, ten, ten jej posąg spadł od Zeusa, ja tutaj mam. Z, <grym> do, więc nie wiem, czy tam też macie w jakimś przykładzie? No, tak. Chociaż tam wielka mądrość przez tego człowieka przemawiała. Tak, on mi tak to podał, tak. że tam nikt nie ma argumentów. I znowu w taki pozytywny sposób. No, nie? Więc tutaj też mamy przykład, jak Bóg posługuje się człowiekiem ze świata, żeby z... uspokoić sytuację. sytuację i ustrzec od kolejnego jakiegoś zlinczowania apostołów. Więc no, To też jest taki niezwykły przykład z jednej strony w agresji świata, agresji tych ludzi pazernych i, i, i obawiających się o swoje straty, a jednocześnie znajduje się jakiś człowiek, zupełnie, wydawałoby się, nie, który no, nie ma tutaj interesu, żeby ich bronić, a jednak ich broni i też, no, też pewnie kieruje się własnym interesem, obawia się, że ten zamęt, który spowodują, będą musieli z niego zdać sprawę i że to też, no... I nie? No, on I... prowadzi na takie drogi, które Prawa. są... To tak, to miasto ma jakieś prawo. Dokładnie. Z takim prawym urzędnikiem, można Do by powiedzieć, powiedzieć nie? Tak. Że, no, no co wy, to jest? No, przecież tak te sprawy załatwiamy. Tak i jeszcze nie I zapinam, to, po prostu. I to jest to też, myślę, że jak, tak. jak prześledzimy historię Kościoła, to zobaczymy, że Bóg powoływał takich ludzi, posługiwał się tego tak. typu ludźmi w różnych sytuacjach, ratując wierzących tak. ludzi, czy, czy właśnie powołując takich ludzi na takie stanowiska w takim czasie, którzy byli kluczowi, jeśli chodzi o, o ochronę tych Bożych tak. sług. Z Lutrem jest ciekawa historia, jak tam właśnie Jeden z tych tam księ księci tak, go porwał i, i go ratował, i go tam przechowywał tak. przez lata, gdzie Luther tłumaczył wtedy Biblię. i, I, i Gdzie? Fryderyk. Fryderyk, no. Więc y, to, są, to są takie ciekawe, ciekawe przełomowe historie, ale też wiele innych, pomniejszych jest takich właśnie sytuacji. Pan Obłodszym Hydrynem raz też powiedział, że Słuchajcie, to od Boga może być, A No, może też. Się, że z samym Bogiem Ta. wojujecie nie? i Ta. też uspokoiliście od razu. Jak ręką, nie? bo to było mądre po Ta. prostu i co To też taki przykład. No, no, więc tutaj mamy przykład też takiego Bożego posłużenia się wie, człowiekiem z zewnątrz. Ja też tego doświadczyłem w swoim życiu, takich naprawdę sytuacji, gdzie nie spodziewałbym się pomocy od tego czy od tamtego mm. człowieka. A Bóg się posłużył właśnie jakimś człowiekiem, który mm -hmm. wydawało mi się wcześniej, że był wrogi czy że był niechętny, a tutaj z jakichś przyczyn, niekoniecznie z takich, wiecie, czystych i, i pobudek, ale tak Bóg sprawił, tak pokierował, że, że, że, że no, ratunek się znalazł. Tak było mm -hmm. jak, jak moja mama mnie wyrzuciła z domu i mama się z babcią pokłóciła i babcia na no, złość mamu, wzięła mnie do siebie no. i miałem gdzie mieszkać, nie, nie, nie byłem no, bez domu. Także to dla mm. mnie było też takie, bo wcześniej babcia ze mną też nie chciała rozmawiać, nie chciała słuchać, a tutaj ze względu na to, że się z mną pociła, to mówiła, to choć będziesz u mnie mieszkał. No Więc znalazłem gdzieś tam przytulne miejsce na dwa lata, żeby skończyć szkołę średnią. I, no i babcia też zaczęła później do zboru chodzić ze mną, także to też taka łaska Boża była w tym wszystkim. No, ale to to są, to są właśnie to, to jest ta opatrzność Boża, ja, to jest to, co to nazywamy Bożą opatrznością. Tak. Podszedł świata. Nie? Tak, nawet w świecie. Kiedy Bóg odszedł ze świata, to byłby prawdopodobnie całkowity no, chaos, chaos, w sensie, a tutaj, że taki punktowo nas Bóg mhm. ratuje nie? To jest, ja. i posługuje się pisarzem. No, dziennikarzami tak. czasami tak. się posłuży różnymi ludźmi, którzy narażają się i poświęcają mm -hmm. się nieraz i płacą nieraz za to wielką cenę, wydawałoby się właśnie dla jakichś idei, ale to też jest coś, czym, czym Bóg się może posługiwać, więc też dlatego właśnie modlimy się o władzę, modlimy się o różnych ludzi, tak jak Słowo Boże nas na, na, wzywa, ponieważ Bóg działa w różnych miejscach przez różnych ludzi. Mm -hmm. Więc też, też za to mu dziękujmy i, i, i ufajmy, że, że ma te swoje możliwości daleko większej od tego, co my sobie wyobrażamy. Czas nam się skończył, więc pomódlmy się i jak był dawno, za tydzień 20 rozdział zaczniemy. Tobie za te historie, słowa zapisane, w których możemy dostrzegać Twoje sposoby działania, dostrzegać Twoją mądrość i nieogarnięte dla nas możliwości, jakie masz, aby realizować swój plan, aby posługiwać się niedoskonałymi ludźmi, Modlimy się, żeby nasze życie było w coraz większej mierze poddane Twojemu duchowi i abyśmy też mieli odnajdywać to duchowe prowadzenie w relacji z innymi braćmi, siostrami, żeby nie ulegać tym naszym słabościom i czasami właśnie takiemu cielesnemu myśleniu, że wiemy lepiej, czy lepiej coś rozumiemy. Zachowaj nas od tego, Panie. Od wyniosłości, od pychy, zarozumiałości, przepychania naszej własnej woli. Co gorsza, odwołując się do, do, do, do działania Twojego Ducha, kiedy jest to, jest to cielesne. Zachowaj nas, Panie. Daj nam pokorę, daj nam Tą, tą coraz lepszą zdolność rozróżniania Twojego głosu od tych hmm. wszystkich innych, które słyszymy w naszych sercach. Prowadź nas i daj nam też odwagę konfrontować ten świat, konfrontować ludzi tego świata, bezbożność, nieprawość. Hmm. Nie być ludźmi, którzy kalkulują po ludzku, cieleśnie, ale idą tam, gdzie Ty nas prowadzisz i robią to, do czego nas wzywasz bez względu na to, z jakimi to się będzie dla nas wiązać konsekwencjami. Daj, Panie, byśmy ufali Tobie i, i rzeczywiście byli gotowi iść i, i robić to, do czego nas powołujesz, nie oglądając się na to, co przyjdzie nam później znosić, czy z jakimi rzeczami się zmagać. Prosimy o Twą łaskę, o Twą pomoc i też o tych, którzy dźwigają te brzemiona, tak jak Paweł, cierpiący, prześladowani, znienawidzeni, a jednak wytrwali w dążeniu do celu, który Ty im wyznaczyłeś. Niechaj Tobie płynie wszelka część i chwała. Amen. Amen.